Wszystkim słuchaczom mam nadzieję, że stęskniliście się trochę za naszymi głosami Mam nadzieję, że po świętach także wszyscy wypoczęci, zadowoleni I prezenty się udały, czas spędzony z rodziną zaowocował No i że jesteśmy wszyscy gotowi do e, posłuchania Co się dzieje w świecie, co piszczy w trawie e, W ramach kolejnego epizodu Mielenia z Zorem na Bogato. Z tej strony NMI z bloga bogaty.men, a po drugiej stronie zezowaty czyli Zorro, czyli zezorro.wordpress.com Albo gdziekolwiek indziej się ukaże. Tak, wystarczy wygooglować. No i co, o czym dzisiaj porozmawiamy w takim razie? No będziemy zaglądać w przyszłość. To ja już przygotuję szklaną kulę I karty Tarota Proszę ją przestrzeć, żeby była błyszcząca Bo to musi opalizować Tak ładnie to, Tak jak w diamencie, żeby te, te promienie się tam Odbijały To coś może zobaczymy Tak, tak, żeby nie było to Żeby, żeby obraz był jasny, klarowny A nie albo tak, albo nie Żeby był jasny No to, to który kierunek Wybierzemy najpierw może spróbujmy lokalnie. Lokalnie. Ja u, nas, u nas w Polsce ostatnio dużo się dzieje. Ja co prawda średnio to śledziłem ostatnim czasem, no, ale w końcu musiałem chwilę się zatrzymać i też spojrzeć na to wszystko. Jest nowy kandydat prezydencki. Tak zwany biały koń, czy czarny koń, czy jakiś taki... No klerykalny, to czarny chyba koń. To ja, to ja już wiem, o którym pan mówi Pan mówi o tym, co towarzyszył temu drugiemu wysokiemu, tak? No jest taki młody, obiecujący redaktor gazetowy z mm -hmm. Rzeczpospolitej no i taki zasadniczy taki jest pryncypialny i taki poprawny jest no i mm -hmm. patriotyczny no fajny jest, dorany przyłóż Mówimy, mówimy z nazwiskami, tak? Mówimy o Szymonie Mówimy o panu Szymonie, tak? Szymon cudotwórca, no i tu wyskoczył z konopi i ktoś go tam lansuje. No. Mhm. I ciekawe, kto to i co to i jak to będzie, prawda? Mhm. Oczywiście w Polsce jest bardzo ciężko dociec, czyje pieniądze stoją za danym odpowiednim kandydatem. Niestety. Natomiast ja pamiętam jeszcze wiele lat wstecz, jak pan... Cejrowski z panem Szymonem H., panem Hołownią, wszedł w dysputę na temat religii i trzymania się doktryn Kościoła Katolickiego, no i patrząc z punktu widzenia pana Cejrowskiego, to pan Hołownia no, nie jest wierzącym, praktykującym katolikiem, no ale to już z drugiej strony też zakładamy punkt widzenia ekstremum w pewien sposób. Cejrowski, no to jest facet od rozrywki, więc za bardzo też jego kategorycznym sądom nie można wierzyć, no bo mhm. człowiek od, od, od kultury masowej, no, który zna się na wszystkim, mhm. no, niekoniecznie musi mieć najbardziej ostre spojrzenie na, na pewne rzeczy. Wiadomo, że redaktor no jest takim, no, ma, ma swoje poletko i zajmuje się tym, czym się zajmuje jest jeszcze jeden taki redaktor tak zwany prawicowy nazywa się Terlikowski Aha. ale ten na szczęście no, nie zgłasza kandydatury na prezydenta zajmuje się tym, czym się zajmuje jest tym redaktorem tak zwanym katolickim i tam wszystko komentuje zgodnie z tym, co co mu tam ktoś nakaże najbardziej przyklejony jest do Gazety Polskiej czyli do Macierewicza konkretnie no i dmie zawsze w tę stronę gdzie należy dąć w tym konkretnym momencie w Gazecie Polskiej co? No nie zawsze jest zgodne z polskim konkretnie interesem, ale mhm. tak się gazeta nazywa, więc więc no podobno jest patriotą Mhm. No i dobrze, no teraz mamy takiego Uniwersalistycznego Znawcę od Kościoła Czyli z Rzepy to taka jest redakcja Bardziej centrowa mhm. Neutralna, światopoglądowo Taka uniwersalistyczna mhm. No i taki kandydat Młody, zdolny Z środowisk centroprawicowych no, Na pewno jest nakierowany na Wyborcę centrowego, czyli no, czyli ma odebrać głosy z zaplecza Dudy, no, po prostu mm -hmm. to widać gołym okiem te, te, ten mechanizm, jak to zostało zmontowane. Pytanie, kto go tam wypycha, no, kilka ośrodków go wypycha a najbardziej tym znaczącym akurat na naszym poletku jest e, tak zwany Atlantic Council, czyli Rada Atlantycka no to jest tak zwany think tank, czyli taki mhm. grupa lobbystyczna związana z NATO. No mhm. i tam, tam jest kilka takich różnych kółek zainteresowań, no ale generalnie to jest, taki, to, jest to zaplecze, które wspiera zarówno ideę tego Trójmorza, jak i rozbudowy wojsk amerykańskich. W, w, mhm. w naszym regionie, jak i ideologię centroprawicową, czyli w kontrze do, do, do, do lewicy wyraźnie, przynajmniej na, na naszym terytorium, bo jeżeli mówimy o Niemczech, to już niekoniecznie. Mhm. Więc no, centroprawicowe, proamerykańskie koneksje, ewidentnie widoczne w korzeniach towarzyskich. Pana Hołowni Czyli to jest Kąt kandydat Bezpiecznik dla Dudy Gdyby ten się zbiesił Tak ja to mhm. widzę z oddali Bo Duda no, też chyba nie do końca jest Przejrzysty Z punktu widzenia swoich Tych najważniejszych sponsorów Zachował się w paru miejscach Dosyć Moim zdaniem poprawnie, ale ryzykownie mhm. z punktu widzenia lobby amerykańskiego. Mhm. Chodzi na przykład o sprawę e, Weta do, do tych ustaw sądowniczych, czy układanie się z Unią Europejską. Mhm. E, tu chodzi o, o, o detale. Bo to, to, kierunek jest wiadomy, jako, jaki interes Polska ma, ale chodzi o detale, o sposób prowadzenia tej polityki na przykład. Bo PiS razem z Dudą pokierował za czasów końca kadencji Szydło doprowadził do spięcia z, z Unią Europejską być może nie do końca chcąc nawet tego spięcia ale to spięcie nastąpiło i kiedy ono już stało się realne to PiS się wycofał z tego w, w, w kilku miejscach istotnych doprowadzając do, do mojego przesilenia rządowego, czyli była rekonstrukcja rządu w efekcie Macierewicz wyleciał z rządu i, i to było nieprzypadkowo on, bo on był głównym ideologiem i propagatorem zwarcia, czyli forsowania linii proamerykańskiej za wszelką cenę w naszej w naszym regionie Euro, Europy bo Stany są najsilniejsze i ich zdanie będzie decydujące więc w naszym sporze z Unią Europejską tak zwaną praworządność Macierewicz traktuje to jako spór zastępczy przejedziemy po tym walcem muszą słuchać Stanów bo one nas obronią no, to jest złudzenie, moim skromnym zdaniem, w dużej mierze i PiS zachował się kunktatorsko, ale jednocześnie skutecznie. Bo w kilku krokach, mimo że uległ i te, te, te, po, po naganach z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga, którym się bardzo skrzętnie podporządkował, doprowadził mhm. po tej rekonstrukcji rządu do nowego otwarcia, wylansowanie nowego nowoczesnego rządu z Morawieckim na, na czele, wycofanie tych spornych, kontrowersyjnych ministrów, którzy walczyli na froncie czyli Macierowicza i Szydło Oni zostali wys, wystawieni, odstawieni do, na zaplecze mhm. jako irytujące persony no i młody nowoczesny Morawiecki stanął na czele rządu i poprowadził w tym samym kierunku, ale w zupełnie innej oprawie słowno-muzycznej. Mhm. Czyli robimy dokładnie to samo, co wcześniej. Robimy te same y, projekty, ale w innej oprawie, już mniej konfrontacyjnej w stosunku do Unii, bo tutaj ta główna linia... Y, Strategiczna przebiega. Co Polska robi w Unii Europejskiej? Czy jest amerykańskim koniem trojańskim? Czy jest solidarnym, wiernym, lojalnym członkiem Unii Europejskiej? I tu... który, który notabene miałby budować razem z Niemcami, Francją i, jeśli dobrze pamiętam, Hiszpanią, jeśli dobrze pamiętam przemówienie prezydenta Niemiec jakie miało miejsce u nas na, rozpoczę... na rocznicę rozpoczęcia wojny, taka propozycja ze strony Niemiec za... zakamuflowana padła. No, kilkakrotnie Stany na to patrzą bardzo podenerwowane, bo Macron z Makrelą się umówił już co do konwersji eurokołchozów w jednolite państwo. Oni to postanowili rok temu i zaczęli to realizować bardzo wyraźnie i to w tych mowach okolicznościowych, szczególnie z okazji obalenia muru berlińskiego 30-letnia rocznica właśnie minęła, tam było to bardzo wyraźnie eksponowane mhm, kolejny I, raz i w tym nastroju też odbyły się konfrontacyjnie z Amerykanami obrady rocznicowe NATO bardzo przykre, bo szef, faktyczny szef NATO, czyli prezydent Trump, po prostu wyjechał stamtąd obrażony, mm -hmm. że, że został nie, właściwie potraktowany, że nie uhonorowano jego wcześniejszych e, żądań co do te, udziału w tym e, 2% PKB w budżecie zbrojeniowym i tak dalej, że z, Europa go zbywa... E, e, niczym, bo odwleka ciągle swoje zaangażowanie, a w tym samym czasie korzysta z amerykańskiej obrony strategicznej. Mm -hmm. I to no, trudno logice tego, tej argumentacji zaprzeczyć. No, coś w tym jest. Nie płacąc dodatkowo tych 2% składkowego wymaganych. Aczkolwiek ruch Trumpa w kategoriach gestów dyplomatycznych i całego tutaj kodeksu dyplomatycznego z jednej strony był to kolejny krok, który po prostu powiedzmy przekroczył wszystkie granice, natomiast z drugiej strony kto prezydentowi Stanów Zjednoczonych tak naprawdę zabroni? No właśnie, to dlaczego ja takim dużym kołem o, o tych naszych sprawach lokalnych mówię, mhm. to już wyjaśniam, Co te dywagacje wydawałoby się dalekie, one po prostu obrazują, że nasza polityka wewnętrzna, czy nawet dobór kadrowy rządu, jest na obecnym etapie zdeterminowany przez najważniejsze kierunki strategiczne, bo to, co się dzieje w naszym regionie, ten wiodący projekt, od którego zależy nasza cała strategia, którą Polska obrała w ostatnich latach, to jest projekt Trójmorza. Trójmorza i to ma wymiar geopolityczny wymiar gospodarczy, militarny każdy, wszystkie liczące się wymiary tutaj grają rolę i głównym sponsorem, organizatorem architektem tego przedsięwzięcia są y, Stany Zjednoczone mhm. to w ich globalnej rozgrywce z Rosją i Chinami ten projekt jest budowany oczywiście nie nie przy zachowaniu wszystkich proporcji. To nie jest tak, że to dzieje się wbrew naszemu interesowi. Mhm. Ale istotnie interes amerykański w tej dużej rozgrywce posłużył jako najważniejszy, istotny katalizator tego przedsięwzięcia. Dzięki mhm. temu ono powstało, dzięki temu to jest realizowane i od tego zależy nasza... Cała strategia Wszystkie jej najważniejsze kierunki Są tym zdeterminowane Dlatego też To co Stany Zjednoczone robią w konfrontacji Z Unią Europejską Od razu, bezpośrednio Wpływa na politykę Wewnętrzną i zewnętrzną Polski Wprost Podałem przykład, rekonstrukcja rządu Szydło Absolutnie jest nieczytelna W innych kategoriach politologii, tutaj wszyscy uczeni mogą się spierać ja do paru nawet czytałem to śmiałem się nad tymi wypocinami do rozpuku no bo oni najważniejsze rzeczy pozostawiali z boku tak jakby byli niewidomi a przecież to jest oczywiste że Szydło musiało opuścić rząd dlatego, że nastąpił konflikt nie tyle z samą Unią Europejską co w trójkącie my co prawda się bijemy tutaj o praworządność, o inne rzeczy o miejsce nasze w Unii ale w trójkącie ze Stanami. I ten trójkąt mm -hmm. naj, najbardziej irytuje Niemców, bo oni chcą Jankesów z tej Europy wymeldować w końcu 70 lat po wojnie. Chcą być wolni. Mm -hmm. A Jankesi mówią, nie, bo my mamy tutaj naszego przyjaciela, bliskiego sojusznika strategicznego w Warszawie. I my tu zostaniemy, bo na przykład prowadzimy jeszcze projekt z zaprzyjaźnioną Ukrainą. Którą wy chcecie przecież dołączyć do Unii, bo chcecie tam eksportować miliardy swoich produktów Chcecie budować fabryki samochodów na Ukrainie i tak dalej mhm. Więc no, musicie nas słuchać, tak? No, Polska tu jest pomiędzy, w tym trójkącie, jako ten, ten krótszy bok trójkąta I, I wycofanie Macierewicza z rządu Ewidentnie było podyktowane wyłącznie tym, bo on nie popełnił żadnego istotnego błędu mm -hmm. jak, jako szef Monu. I właściwie był taki, nikt się nie spodziewał, że, że jego akurat trzeba wycofać. No ale jego trzeba było wycofać, bo on nie rytował Brukselę. Jak, jak rzadko kto. Mm -hmm. Co jest ciekawe, okazuje się z perspektywy czasu, że Macierewicz był dobrym szefem monu. No, pomijam temat na przykład wojsk obrony terytorialnej, natomiast chodzi mi o informacje, które wyciekały, które towarzyszyły właśnie jego odejściu ze stanowiska, jakoby miał być bardzo trudnym z perspektywy Stanów Zjednoczonych negocjatorem na kontrakty militarne, więc w pewnym momencie trzeba było go po prostu usunąć. No, że był twardym negocjatorem, to, no, to trzeba go tylko za to pochwalić, bo to znaczy, że, broni, że bronił naszego interesu. Ja Macierewicza osobiście nie lubię, ale te zachowania, te sygnały, e, e, e, e, irytacji w, w przyważnych finansowo kontraktach, to, to, to, to mnie osobiście zawsze nastrajał mocno, optymistycznie, bo to znaczy, że facetowi zależy na naszych pieniądzach. Mhm. Mm I przede wszystkim na obronności, ponieważ no, pod względem pojedynczych sekcji polska armia może jawić się, czy na przykład pod względem liczb, może jawić się bardzo dobrze, natomiast istnieje bardzo wiele problemów, jak chociażby koordynacja sprzętu, systemy dowodzenia braki amunicyjne, części zamiennych, o których tak naprawdę za często się nie mówi, to jest wiedza wchodząca troszeczkę w zakres ekspercki i to jest i to są tak naprawdę rzeczy, by bez, po prostu od których, w których jesteśmy zależni całkowicie od sojusznika i tak... dowalniającymi postęp ruchów przeciwnika ale na tym podobnież polega też strategia Amerykanów to znaczy każdego z sojuszników dozbroić w taki sposób, żeby jednak, żeby oczywiście były to y, dobre dla stanów z perspektywy Stanów Zjednoczonych kontrakty pod względem finansowym, offsetowym y, i tym podobne ale przede wszystkim, żeby ten sojusznik nadal był całkowicie zależny od Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jest to w pewien sposób odrobienie lekcji z dawnych czasów, gdzie Stany Zjednoczone dla przykładu uzbrajały sojusznika, po czym ten sojusznik, powiedzmy 10-15 lat później, dokonywał wolty. Nikt nie chce mieć broni, którą posyłał sojusznikowi, za jakiś czas mieć wymierzonej przeciwko sobie, bo raz, że jest to strzał w stopę, a drugi raz, bardzo źle wygląda to pr prawda? No, ja się im nie dziwię, ale z punktu widzenia naszego interesu no to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. No nie. Tymczasem wracając, tymczasem wracając do naszego poletka politycznego w Polsce, no to mamy w tym momencie kilkunastu kandydatów obwieszczonych. Yy, oczywiście tutaj yy, stronę PiSu Repre będzie reprezentować Andrzej Duda. Drugim kandydatem na prezesa Polski jest Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentujący PSL. Co ciekawe, spotkałem się z informacjami, że gdyby wokół Kosiniaka-Kamysza udało się zebrać całą opozycję, byłby on bardzo poważnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy. Aczkolwiek myślę, że możemy to włożyć w karty które są schowane w teczce science fiction. Następnie mamy potwierdzonego Szymona Hołownię, czyli kandydata niezależnego. Ze strony Koalicji Obywatelskiej mamy panią Małgorzatę Kidawę Błońską. No, czekamy w tym momencie na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, czyli właściwie nowoczesnej, eks-nowoczesnej oraz Konfederacji. No i kandydatów Lewicy, czyli tutaj mówimy SLD, Wiosny, i tym podobne. I tutaj się pojawiają trzy nazwiska. Pan Adrian Zandberg, pan Robert Biedroń i pani Gabriela Morawska-Stanecka. Myślę, że yy, Lewica osobiście postawi na panią Morawską-Stanecką. A cokolwiek by tam nie stawiała, to ten układ jest zupełnie bez sensu, mm -hmm. bo propozycja pojednawcza Tuska na tę kadencję prezydencką była taka, żeby się nie spierać i wystawić centrowego Kosiniaka, który jako PSL-owiec nadaje się do każdej koalicji mhm. i z, z, ze starym PZPR-em, z, z, z tymi SL-owcami, z Pedroniami się dogada i będzie ok. I wszyscy będą happy, bo będzie rządziło PO. Mhm. No, i to, to jest dobra propozycja, dla lewicy, dla Czarzastego, dla Zandberga i dla innych z tego towarzystwa tak zwanego lewicowego, czyli postkomuny, mm -hmm. to była najlepsza opcja. Gdyby oni się na to zdecydowali, to znaczy nie próbowali się między sobą różnić w, w tych kolorowych tam świecidełkach, czyli kto jest bardziej pedroniowaty, a kto mniej, prawda? kto jest mm -hmm. bardziej zasadniczy, a kto mniej. Tutaj różnice między Zandbergiem, a Robertem Biedroniem są, no są mówmy się typowo kosmetyczne, no bo mm -hmm. oni są, są to odchylenia w ramach linii partii, że już użyję takiej nomenklatury i, zeszłych czasów jeżeli nie, nie wystawią wspólnego kandydata to są idiotami, po prostu ale na głupotę można liczyć, także w polityce więc no, nie możemy im tego zabronić podobnie jak wystawianie pani z, z, z wnuczki Grabskiego mhm. budowanie przyszłości Polski na wizerunku monetarysty z międzywojnia bardzo zacnego człowieka pan, mhm. pan Grabski jako facet od finansów był naprawdę dobry ale to jest zbyt słaba legitymacja dla kandydatury na prezydenta no, z, z, z całym szacunkiem dla no. Pani Kidawy, małżonki reżysera sprzed 20 lat popularnego. No, okres świetności to małżeństwo artystyczno-polityczne ma za sobą. I nie dorobiło się niczego istotnego w dziedzinie politycznej, więc teraz, na starość, powiedzmy sobie otwarcie, na starość już, próbowanie odrobienia tych lekcji, no to jest, to jest za późno. Więc Kidawa w tych. W wyborach przepadnie z kretesem, jak betka. Zostanie rozjechana śmiechem. No, ludzie nie są na, na tyle durni, żeby nie odróżniać kategorii. Mhm. Mogą sobie kidawę poglądać w telewizorze z rzewną łezką wokół sprzed 30 lat filmy, prawda? Okej, okay, no to można się przy tym zabawić. Ale żeby na tym... żeby tutaj głosować na taką prezydenturę, no to już chyba nie za bardzo. Więc... Tych artystycznych kandydatów, łącznie z hołownią, jest całe stado. W tej, w tej konfiguracji Duda wybory wygra w cuglach. Bo, bo nie ja ma kandydata. Generalnie, generalnie się zgadzam. Generalnie się zgadzam, natomiast y, zastanawia mnie, czy możemy liczyć na znaczy na pewno będziemy mogli liczyć na eskalację tego konfliktu przed, y, pomiędzypartyjnego, przedstawianego w prasie i w telewizji. I zastanawiam się tylko, czy w ramach tej eskalacji, yy, czy raczej nie będzie tak, że będzie druga tura, w której zmierzą się Duda i pani Kidawa-Błońska, no i wtedy już Duda przypieczętuje przewagę, bo nie widzę, o, ja się tutaj, tak jak powiedziałem, zgadzam, zgadzam generalnie, nie widzę alternatywy, sensownej alternatywy dla Dudy. Natomiast zastanawiam się tylko czy będzie druga tura, czy jednak wszystko się zakończy w pierwszej. Istnieje realna szansa, że pierwsza tura to rozstrzygnie, chociaż mocne wiatry wieją w przeciwną stronę, dlatego że jest wiele kandydatów co no efektywnie bardzo stępia przewagę mhm. głównego lidera, no bo te procenty po prostu z jego rachunku odpadają. One mhm. są niewielkie, tam 2, 3, 5%, ale to jakieś 5 po 5, to już jest 1 czwarta całego mhm. elektoratu. Więc no, to, to jest mocna przeszkoda, więc druga tura jest mocno prawdopodobna, ale znowu. No, nie ma poważnego kandydata, do, do, do, który miałby jakiekolwiek przygotowanie. Gdyby się udało centrowego Kosiniaka uzgodnić, to by on mhm. prawdopodobnie nawet z Dudą wygrał, bo ma realną szansę. Ale z tego powodu, że tak zwana opozycja jest rozdrobniona z powodu długo, okresowego przebywania w opozycji. To jest naturalne zjawisko. Opozycja mhm. po prostu się kłóci, bo ma odcięty dostęp do konfitur i przebiera nogami, gdzieby tu jakieś, jakieś profity skręcić. No, przecież potrzeba na or organizację, trzeba pieniędzy, tak? Mhm. Zaplecze się wykruszyło, no i, nie, no, i, no i wtedy ambicje biorą górę, no bo no bo Sukna jest bardzo mało do podziału Do podziału, do wyrwania Więc te animozje Narastają i to działa Oczywiście na korzyść Jak zawsze Kandydatów, którzy już Władzę dzierżą w swoim ręku No bo oni mają dostęp do tych kontraktów I wiedzą jak wpłynąć Na odpowiednie kierunki Tutaj rozdawnicze Więc to Mam wrażenie, że Kosiniak Jako ten kandydat Jedyny, którego widać taki pojednawczy centrowy, który mhm. byłby opozycyjnym, równorzędnym kandydatem dla dudy, te szanse po prostu już znikły, bo oni się nie dogadają, co do takiego kandydata. Mhm. No więc już wiemy, że będzie 15 małych kandydatów, którzy tam się troszeczkę porozcierają między sobą. No a Duda jako wiodący, czy trochę okurzony, czy nie, te mhm. zawody wygra z powodu braku istotnego przeciwnika. Oczywiście. To Tusk zapowiedział, że nie wróci do polskiej polityki. Czyli możemy się spodziewać w 2020 roku prezydent partii rządzącej, Sejm partii rządzącej, na co z tym Senatem? Ostatnio wokół Senatu jest dosyć gorąco. Przypominam tylko, że PiS stracił przewagę w Senacie głosów opozycji łącznie liczonej plus bezpartyjnych jest 51? Dobrze pamiętam, czy 52? Na 100. No, Jest jest 51. Kosmetyczna przewaga jednego głosu tak. Na ostrzu okay. noża. Tak. No i tutaj, i tutaj ostatnio y, wyszły informacje dotyczące marszałka Sejmu, profesora Tomasza Grockiego. Jakoby w dawnych czasach, kiedy pełnił praktykę lekarską Miał przyjmować pieniądze jako łapówkę No i wyszło to w takim momencie, że trudno moim zdaniem Tak naprawdę nie widzieć w tym walki politycznej która, Dzięki której PiS chce po prostu wyciągnąć Wyciągnąć i ten jeden albo dwa głosy z tego podzielonego bloku opozycji Aby odzyskać Senat no, będzie próbował, bo to jest bardzo istotne dla nie tyle dla przetrwania co jest istotne obrazowo, PR-owo jest istotne też taktycznie no bo będzie oszczędzało czas Senat, który nie gwarantuje stabilności czyli przyklepywania ustaw znakomicie wydłuża tak zwany proces legislacyjny bo po prostu za każdym razem stawia weto a jeżeli nie stawia weta i nie wprost się nie sprzeciwia Nowym ustawom, to wprowadza złośliwie poprawki do tych ustaw, więc ustawy, które są już przygotowane i są gotowe w Sejmie, i istnieje wola ich przeprowadzenia, no w Senacie utykają i są koloryzowane różnymi przecinkami, prawda, i tak dalej, mhm. w nocnych głosowaniach, wracają do Sejmu. No i tutaj, oczywiście, te poprawki są ucinane obalane i są przywracane do porządku pierwotnego i wraca to do Senatu i, no i historia się powtarza wesoły oberek trwa w nieskończoność ustawa, która powinna wejść w życie, jest procedowana przez kilkanaście razy w, ku, w, ko, w koło Macieju, prawda? Więc no, złośliwość obstrukcyjna opozycji no, jest niezmierzona, to widać po Parlamencie Brytyjskim chociażby więc jeżeli są wkurzeni to będą takie cuda robić no i to, to rządowi krępuje ręce bo jego projekty ustaw zwyczajnie są martwe bo nigdy nie mogą zobaczyć światła dnia no bo są w nieskończoność procedowane no i faceci siedzący w sejmie dostają białej gorączki no bo teraz można takie ćwiczenie przeprowadzić no ale kiedy to jest, staje się regułą no to wtedy siwizna przychodzi z nienacka i zmarszczki. No tutaj, mówimy, tutaj ten termin konkretnie nazywa się obstrukcja legislacyjna, czyli właśnie w momencie, kiedy y, organa rządowe nie są w stanie przepchnąć żadnej swojej ustawy ze względu na brak wymaganej po prostu większości. Natomiast y, w tym całym kontekście wojny o Senat i nadchodzących wyborów y, jaka jest Pana opinia na Temat całej wojny o polski aparat sądowniczy, ponieważ z mojego punktu widzenia ci mają już, yy, sędziowie mają już po swojej stronie opinię publiczną, Komisję Europejską, wyroki europejskie Komisji Europejskiej, i w tym momencie jest to sprawa przegrana. Chyba, że pojawi się tak jak w starożytnym teatrze Deus ex machina, czyli nagle. Poja nagle Stany Zjednoczone, które dotychczas wyrażały dezinteresmą tematem, wyjdą i powiedzą wszem i obec, że polski aparat zmiany w polskim aparacie sądowniczym są dobre, poprawne. Na ten moment w tej wojnie PiS jest sam i ma przeciwko sobie całą, całą Europę. E, to, uzupełniłbym to moim zdaniem opinia publiczna wcale nie jest przeciwna tym zmianom. Eee, mhm. odwrotnie obserwuje daleko idące przyzwolenie społeczne bardzo szerokie e, bo wszyscy wiedzą jak to działa no, po prostu są tym zmęczeni i chcą normalnych sądów a nie kolesiowych, gdzie można załatwić wyrok tak jak dla Najsztuba że, że zgodnie z, z przepisami potrącił e, bardzo drastycznie Staruszka. staruszkę z, z niedowładem, tak, poruszającą się z, z pomocą wózka i, no i niemalże pozbawił ją życia. No ale nic się wielkiego nie stało, bo jest niewinny, zachował o, ostrożność. Wymaganą na przejściu dla Pieszych. Mimo tego, że ją potrącił, to nic wielkiego się nie stało. Nie miał prawa jazdy, ubezpieczenia, wszystko było nie tak jak. Ten, ale biegli, orzekli, że no jechał z, z przepisową prędkością i zwolnił nawet przed tym przejściem. A to, że Staruszka nie zdążyła uciec, no to jej wina. Podobnie jeszcze wcześniej była sytuacja z jednym z sędziów, który y, pożyczył sobie ze sklepu 50 zł y, i nie oddał też został uniewinniony było to wyjaśnione jako niedopatrzenie roztargnienie po prostu no tu widzimy ty, ty, na tych przykładach to ludzie po prostu wiedzą ale chodzi o, o ważniejsze rzeczy bo tak samo jak te 50 zł na tych samych zasadach skręca się 50 milionów w postaci kamienicy i te wyroki te z Warszawy na przykład z Łodzi, z Krakowa też znamy reprywatyzacyjne Mhm. Prawda? Obserwowaliśmy na ekranach telewizorów nawet transmisję. To się oczywiście niczym nie skończyło. No bo. Mój Boże, ci sędziowie są mają immunitet. No to była burza w szklance wody, tak naprawdę. Są, są faktyczną władzą, są, mają mhm. immunitet, sądzą tak jak chcą. I, I koniec. I klamka zapadła, proszę pana wyrok jest prawomocny i może się pan co najwyżej odwołać w wyższej instancji i zrobić kasację no ale to co nie rokuje panu wielkich szans także to w tym sądownictwie jest poważna, poważny problem pogrzebany i coś z tym trzeba zrobić żeby to działało normalnie więc ludzie to wiedzą i ludzie zgodnie z tym dają bardzo szerokim margines bólu do tych zmian, bo wiedzą, że to jest nieuniknione, że te niektóre brzydkie zmiany tych ustaw robionych na kolanie w nocy no, są konieczne, bo innych metod nie ma mhm. jeżeli chcemy to zrobić w sposób cywilizowany no to musimy to przepchnąć przez Sejm, a tam no, to zwyciężają opcje partyjne no, taka to, to, to, to jest maszynka tak? partyjna no mhm. więc te głosowania i te podchody partyjne Kształtują te nowe przepisy no i Tak samo jak Kształtują Powoływanie ciał nadzorczych Typu e, Izba Dyscyplinarna mhm. Sejm wybiera I Duda mianuje No i jest nowa Izba Dyscyplinarna No nie ma innej metody Ta wybrana metoda jest ułomna No ale, mhm. ale nie, Ja nie widzę lepszej Niestety czy ta wybrana metoda przypadkiem nie jest analogiczna do metody niemieckiej? No jest, to oczywiście zawsze... Nie mówię tutaj, że nie, że, że nie jest ona ułomna, czy że jest. Po prostu zauważam pewne analogie na zasadzie, co co któremu państwu europejskiemu wolno, a co któremu nie, czyli standardowo są równi i równiejsi. No i najbardziej, no przecież nie chodzi o to, jak jest naprawdę, tylko o to chodzi, jak to wygląda. A jak wygląda, to mówią media. No i w ten sposób się robi politykę. Media to nagłaśniają i jest to, tak to wygląda w telewizorze, no i, i robi się z tego wielką kampanię. Dlaczego? No bo normalizacja polskiego sądownictwa Nie jest na rękę Licznym Lobby, które ma swoją agenturę I ma żywotny interes w tym Żeby to nie działało prawidłowo Bo władza mhm. sądownicza Rozstrzygająca Poprawnie wedle interesu Narodowego no to jest Wielka przeszkoda W realizacji różnych programów Kolonizacyjnych które, które się opierają Na działaniach agenturalnych Gdzie można przekupić sędziego W ostatecznej instancji prawda? Jak coś nam się nie podoba To możemy to odkręcić A, jak, nie, a jak, nie, jak ta furtka jest domknięta I utrudnione są tego typu działania No to jak sobie poradzimy są przepisy, mhm. ustawa przeszła w Sejmie Możemy tylko zawalczyć Na dolnym piętrze w sądach Ale jak w sądach mamy też przymknięte drzwi No to co zrobimy z tymi rzeczami? No w ogóle nie mamy jak grać Bo, mhm. no bo, bo Wszystkie sprawy y, Zagranicznych lobby Agentów i, I podobnych Są rozgrywane w cieniu One nie mogą być załatwiane y, Przy otwartej kurtynie więc z definicji są propagowane, załatwiane metodami nielegalnymi, korupcyjnymi, z samej swojej natury. Mhm. No więc... tutaj zasada, w której sędziowie musieliby, byliby zobowiązani do wydawania wyroków na podstawie precedensów, myślę, że mogłaby bardzo wiele zmienić. Chociażby w sytuacji tutaj pana, o którym wspomnieliśmy, czyli pana Najsztuba. No, sytuacja, w której Uderzamy samochodem nieubezpieczonym, niezarejestrowanym, starszą panią jeszcze na pasach w trakcie przechodzenia na podstawie precedensów, no to zakończyłaby się długoletnim więzieniem. Natomiast tutaj mówimy o indywidualnym wyroku sędziego czy sędziny, który nie musi podlegać precedensom. To jest dyskusja na temat systemu prawa, no to, to wykracza poza ramy tych naszych rozważań. Nie liczyłbym na to, że system anglosaski zostanie wprowadzony na kontynencie, bo, mhm. no bo inny porządek tu panuje. No, no, źródła naszego prawa są oparte na pierwowzorze rzymskim poprzez te kodeksy napoleońskie. Mm -hmm. I, i, i to jest trwały fundament, aby to zmienić to trzeba by wszystkie, fun... wszystkie te podstawy zniwelować i, i pozmieniać się no, gruntownie podstawy źródeł prawa, więc no, na to bym nie liczył, więc precedens w polskim prawie się nieprędko pojawi mm -hmm. moim prywatnym zdaniem, ale to, to nie w tym rzecz jest istota sprawy polega na tym że licznym naszym wrogom, konkurentom i nadzorcom zależy po prostu na tym, aby władza sądownicza w Polsce była skorumpowana co do swojej zasady żeby dawała się korumpować bo to jest wygodne wygodne mhm. jest operacyjnie płacimy, wymagamy, załatwiamy i jest zrobione no, a wszelkie zmiany idące w kierunku normalizacji tego y Ucywilizowania tego stanu rzeczy do y, formuły suwerennego państwa, które ma władzę sądowniczą w miarę czystą, podlegającą jakimś regułom sprawdzianu, gdzie to jest weryfikowane, gdzie te ułomności i y, choroby powszechne na świecie, prawda? Korupcja jest powszechna. Mhm. Te choroby są wykrywane, są piętnowane i są wypalane e, jakimiś metodami, jakimiś mechanizmami, że to działa w kierunku e, i na rzecz suwerenności państwowej. To wtedy przepisy, wtedy kodeksy, wtedy cała konstrukcja państwowa jest rzetelna, bo można na niej polegać. Tak? To znaczy, że to państwo istotnie jest suwerenne, bo ma sądowniczą władzę suwerenną, która pilnuje egzekucji prawa. A jeżeli ta władza jest kulawa, to cała suwerenność idzie w, do śmietnika, bo nie ma żadnej, żadnego regresu. Mm. że każdy, Każdą decyzję można podważyć i ją skorumpować, kupić sobie wyrok, jaki chcemy. Czyli raczej wojna o polskie sądownictwo ze strony partii rządzącej i rządu jest przegrana. Można tylko próbować odwlekać nieuniknione. No, ja bym takim pesymistą nie był. Ona nie jest przegrana. Ona po prostu będzie rozłożona na długi czas. I to widać po zacietrzewieniu i stanowisku chociażby odchodzącej niedługo prezes. Sądu Najwyższego, pani Gerzdorf która sobie szykuje tam następców i, no i będzie dalej walczyła. Dostał, Sąd Najwyższy dostał instrumentarium w postaci ostatnich wyroków e, Trybunału w um, Luksemburgu, gdzie salmonowo Luksemburg się z, z tego konfliktu niby wy, wymiksował, oddając te sprawy do rozstrzygnięcia polskiemu sądowi najwyższemu, który sprawdza no czy te nowe organy czy no, zmiany legislacyjne zapewniają suwerenność i niezawisłość sędziom <głosy> prawda? Już, nie, już Luksemburg nie będzie tego opiniował to sam sąd najwyższy zdecyduje no wiadomo jak zdecyduje Gerzel z kolegami no że to, te, te nowelizacje są sprzeczne z zasadą suwerenności no i ci nowi sędziowie nie są niezawiśli <głosy> No, więc to będzie trwało bo spór jest natury zasadniczej te nowe ustawy już działają Izba Dyscyplinarna wyrokuje, sędziowie zostali powołani Wierzderów ich tylko poprosiła o powstrzymanie się od orzekania, bo nie mają dostatecznej legitymacji, czyli tej, tej niezawisłości im brakuje a, a oni twierdzą, no nie no, my zostaliśmy powołani zgodnie z ustawami, prezydent nas mianował i jesteśmy nieusuwalni i wyrokujemy no więc tutaj to tu, tu jest walka już w, w łonie samej, samej palestry na najwyższym piętrze uh -huh. i ten, ten, ten bój będzie trwał będzie trwała gorączkowa, narastała napięcie w samej tej, na wyższym piętrze palestry bo tutaj w sądach rejonowych to nie będzie widoczne, ale w Trybunale Konstytucyjnym w Sądzie Najwyższym w Krajowej Radzie Sądownictwa to tam będzie trwał nieustanny bój teraz o to, jak to będzie działało no i to przez ten okres trzeba przejść z jakąś godnością i myślę, że właśnie ten ten praworządny sposób procedowania wybrał nieprzypadkowo doktor prawa Kaczyński. No bo, mhm. no bo on po prostu wie, jak to działa, wie, jak to jest skonstruowane, wie, jakie z tego polityczne mhm. wypływają wnioski i rekomendacje. No i, i to, to jest chyba najbardziej sensowna droga, żeby nie doprowadzić do jakiejś wojny domowej na ulicach, prawda, ze transparentami. Co, co, co, co widocznie się nie udało opozycji, skonstruowanie takiego dużego poparcia społecznego to co pokazują w niemieckiej telewizji że o był protest przed sądami no tak, było grupka 20 ludzi zwiezionych autobusem dyżurnych, którzy, którzy zostali wezwani na tę imprezę, musieli być no bo ich związek zawodowy wezwał, te, te, te, te, te, te organizacje te, te syndykaty, syn, dykatu prawniczego. Oni są przeciwni tym zmianom i muszą się stawić, muszą protestować z transparentami. No i są, i protestują, ale zaangażowania społecznego i nawet pozytywnego dźwięku nie ma żadnego, bo ludzie wiedzą, czują i rozumieją, no, że to jest walka środowiskowa między dwoma krukami, a kru krukowi oka nie wykolę. Mm -hmm. więc tutaj lud, lud prosty lud to widzi, rozumie i, i wie, że za, musi za to wszystko zapłacić bo wie, jakie są wyroki i rozumie, co to znaczy Pan Najsztub i tego typu cyrki sądowe mm -hmm. no, na własnej skórze więc to szukanie jakiegoś wielkiego poklasku społecznego że tu będziemy z konstytucją demonstrować, no, ten okres dawno minął na to już nikt nie idzie bo wszyscy się z tego śmieją z tych hasełek konstrukcyjnych. to wszystko jest pase. ludzie tego mm -hmm. nie łykają a to, że Niemcy chętnie pokażą demonstrację pod jakimś sądem w Warszawie no to my wiemy, że ci redaktorzy oni bardzo chętnie też rok temu filmowali bojówki faszystowskie demonstrujące 11 listopada i relacje w telewizorni Były właśnie takie, że Tak, to neofaszyści ma maszerują w Warszawie Z pochodniami Fakelcugi chodzą przez Warszawę To mnie się krew zagotowała Jak to zobaczyłem No ale Ja się mogę oburzać, ale takie są realia Tak to pokazują w telewizorze niemieckim I to mm -hmm. idzie w świat Więc ja tym redaktorom Za mocno bym nie wierzył w to, co oni tam pokazują Tych 20 Demonstrantów przed sądem Mm -hmm. e, wróćmy teraz, wróćmy jeszcze raz do Polski, tylko teraz troszeczkę w szerszym kontekście. Mianowicie zaczęliśmy tutaj, o, w ogóle zaczęliśmy naszą rozmowę od y, nawiązania do Stanów Zjednoczonych. No i chciałbym teraz spróbować porozmawiać na temat realizacji koncepcji Trud Trójmorza Friedmana, czyli tej z naszego punktu widzenia głównej koncepcji geostrategicznej i gospodarczej, na którą postawiliśmy wszystkie swoje karty, żetony i pieniądze yy, oraz, tej konce oraz ze strony amerykańskiej tej koncepcji, która ma być tym buforem pomien osłabiającym jednocześnie Unię Europejską będącą pe pewnego rodzaju, pewną formą dźwigni na Unię Europejską ale jednocześnie też na Rosję, gdyby Rosja nie chciała być gdyby Moskwa nie chciała być yy, przyjazna polityce Stanów Zjednoczonych czyli no, my mamy bardzo wielkie oczekiwania na temat koncepcji na temat y, koncepcji Trójmorza. Y, natomiast ostatnimi czasy widzimy pewne, pewne zmiany na naszych wschodnich granicach również. To znaczy, y, przede wszystkim Ukraina. Y, dosyć długo, przez kilka ostatnich lat, mieliśmy konflikt na wschodzie Ukrainy, w wyniku którego powstały republiki... Ługańska i Donbas, tak? Jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Donieska Republika Krydym... Ludowa. Donieska tak. Republika Ludowa. Tak. Następnie Krym, który został zajęty, no nazwijmy to przez zielonych ludzików. Następnie przeprowadzono referendum. W wyniku referendum ludność Krymu jednoznacznie opowiedziała się za powrotem do. Macierzy, bo przypominam, iż Krym właściwie zawsze był rosyjski, on tylko od lat 50., został, od późnych lat 50. został częścią Ukrainy, a to dzięki inicjatywie Nikity Siergiejewicza-Chruszczowa. I teraz tak, mamy do czynienia z długotrwałym, z długotrwałym zawieszeniem broni tam na wschodzie, Niedawno media masowego nurtu podawały właściwie wczoraj, że doszło do obustronnej wymiany jeńców. Sytuacja tak jakby zaczyna się stabilizować. W tle mówi się o końcu wojny pomiędzy Kijowem a Moskwą. Oczywiście te dwie republiki otrzymałyby autonomię, czyli de jure byłyby częścią Ukrainy, a de facto tak naprawdę jednak byłyby w tym kręgu prorosyjskim. Mamy w tle dogadanie się obydwu stron, jeśli chodzi o konflikt gazowy, to znaczy tranzyt gazu, Gazprom odda Ukrainie zarządzone wyrokiem sądowym pieniądze. No i teraz pytanie, czy w tej perspektywie Możemy na przykład liczyć na, na y, poszerzenie idei Trójmorza o Ukrainę, bo z kolei z Białorusią, naszym wschodnim sąsiadem kolejnym, sytuacja troszeczkę się wyklarowała. Ostatnio dużo mówiło się na temat y, pełnej integracji Mińska i Moskwy, na temat podjętych y, w tym kierunku prób obustronnych, no i mamy informację, że Białoruś jednak nie zgodziła się na pełną in integrację z Rosją. Natomiast stosunki polsko-białoruskie, no bo Polska powiedzmy jest tutaj tym języczkiem uwagi, jeśli chodzi o koncepcję Trójmorza, tym najbardziej licznym, tym teoretycznie najważniejszym i przede wszystkim strategicznie najważniejszym krajem, na którym to miałoby się przynajmniej w pewnej mierze opierać. Więc stosunki międzynarodowe pomiędzy Warszawą a Białorusią od wielu lat ma, są dosyć dobre, co opozycja kilkukrotnie wytykała partii rządzącej, mówiąc, że oczywiście autorytarny rząd tutaj z autorytarnym dyktatorem. Natomiast wiemy również o tym, że ostatnimi czasy Amerykanie zaczęli wykonywać pewne milsze gesty w stosunku, w stosunku do Łukaszenko, czy chociażby całej Białorusi. Pompeo miał bodajże polecieć do Mińska, tak? On się zapowiedział po ostatnich wydarzeniach. zostało to po tym zakończeniu nieudanym negocjacji między Miejskiem a Moskwą kilka rund było przeprowadzonych bardzo intensywnych tej te, te, te Anczlusu Białorusi planowanego do Imperium Rosyjskiego Za, niezwłocznie po zakończeniu się negatywnym tych negocjacji Mińsk potwierdził zaplanowaną niebawem w styczniu już wizytę amerykańskiego sekretarza stanu więc on przylatuje do miejska z konkretnymi rzeczami do omówienia a te rzeczy to jest po prostu e, strategiczne miejsce Białorusi i jej e, zaporowe miejsce pomiędzy Moskwą a mhm. tym Trójmorzem właśnie po to przylatuje e, Pompeo, żeby szczegóły tego dealu dograć, jak to będzie naprawdę wyglądało jakie są aneksy tajne umów między Moskwą a Mińskiem podpisane ostatnio o tych ruchach wojsk o tych o braterskiej współpracy między obu armiami jak to obecność ewentualna wojsk rosyjskich na Białorusi może wyglądać na wypadek zagrożenia wojennego, bo przecież i takie porozumienie o współpracy wojskowej istnieje i owocami tego są coroczne manewry Zapad tak jest, czyli Rosjanie przyjeżdżają do siebie na Białoruś i tam ze swoimi braćmi trenują wojnę, ale to, to, to, to nie do końca tak jest jak za czasów RWPG i Związku Radzieckiego bo e, Białoruś występuje już ostatnio okazyjnie jako obserwator manewrów natowskich więcej ta współpraca na razie kurtuazyjna przy okazji tych negocjacji ze strony Łukaszenki wystawiona została na widok publiczny bo on w międzyczasie rozmów z Putinem o tej, o tej integracji gospodarczej zaproponował nic z gruchy, nie z pietruchy że on chce być obserwatorem jako armia sprzymierzona manewrów na manewrów natowskich w swoim sąsiedztwie, mhm. że on chce brać udział w tych ćwiczeniach, bo przecież to jest w jego interesie no bo to tutaj armie natowskie ćwiczą nad rzeką graniczną, Bugiem, tak, w Polsce no to my po drugiej stronie granicy też chcemy brać w tym jakiś udział obserwacyjny, bo przecież nie będziemy z wami maszerowali, ale po przyjacielsku chcielibyśmy się temu przyjrzeć. Mhm. I tu w, w, odpowiedź na to wcale nie jest negatywna. I ta współpraca w, w, w ćwiczeniach wojskowych już tam w jakiejś zalążkowej formie istnieje to znaczy Białoruś nie jest e, istotnym składnikiem imperium rosyjskiego wojskowego skoro jest dopuszczona do, przynajmniej do tej kurtuazyjnej części e, wymiany wojskowej i, i ma nadzieję nawet na rozszerzenie tej współpracy oczywiście nie sojusz z NATO, bo to nie wchodzi w grę ale przyjazną taką otwartą współpracę, wymianę techniczną i, i przynajmniej obserwacje podczas manewrów. No to jest gest nie tylko dobrej woli, ale też mhm. chodzi o współpracę jakąś taką lekką wywiadowczą. No bo jak oni to obserwują, to wiedzą jakie mamy uzbrojenie, jakie mamy techniki, jakie mamy plany bojowe i tak dalej. To właśnie mhm. o to chodzi, że dopuszczamy ich na bliskość kieliszka, że razem z nimi się kolegujemy, pijemy wódkę i jesteśmy przyjaciółmi. Mhm. Bo dla przykładu, z punktu widzenia Warszawy, te stosunki białorusko-polskie, które miały potencjał, tak naprawdę mm, od roku 1989, no to nie były wykorzystywane praktycznie w ogóle. To było 30 lat, tak naprawdę... Od sąsiedztwa, od sąsiedztwa i tyle. Te stosunki były poprawne na gruncie polityki historyczno-kulturalnej. Tutaj nie tyle poprawne, co wręcz przyjazne od, od przynajmniej kilku dobrych lat. Ponieważ Białoruś jest jedynym z krajów byłej Rzeczypospolitej, obojga czy trojga narodów, już zależy jak patrzeć historycznie który tak naprawdę dobrze wspomina historycznie te czasy. Litwini, Ukraińcy raczej mówią o tym w kontekście y, okupacji czy kolonizacji. Mamy do czynienia z y, swoistym ruchem bezwizowym z Białorusią, to znaczy y, Polacy y, mogą wjeżdżać na Białoruś do określonych regionów y, związanych z historią i kulturą Polski na jakiś tam krótki okres czasu, bez konieczności wyrabiania wizy. Są wizyty naszych ministrów, tutaj głównie edukacji narodowej na Białorusi, rozmowy wzajemne na temat mniejszości polskiej w Białorusi, białoruskiej w Polsce. Ogólnie chodzi o upamiętnianie tej wspólnej kulturowości historii, natomiast pod względem politycznym takich rozmów absolutnie nie ma więc to, to, to wyraźnie pokazuje na co my tak naprawdę możemy sobie pozwolić no, jest problem na Alei Szucha, bo ministrowie spraw zagranicznych w Warszawie no, no nie grzeszą zbytnią inicjatywą tak powiem dyplomatycznie mhm. mają liczne czerwone linie najwyraźniej naszkicowane których nie wolno przekraczać i o wszystko muszą się pytać starszego brata. Tak to ja z daleka rozumiem ten, ten, ten tryb postępowania. Kiedy zobaczymy jakieś własne inicjatywy polskiego MSZ-u, na przykład na Białorusi, no to wtedy można powiedzieć, że odzyskaliśmy naszą podmiotowość i suwerenność regionalną. Ale za bardzo bym się tymi wizjami mocarstwowymi na razie nie upajał bo nie wygląda na to, że będziemy całkowicie w tym swobodni co nie do końca musi być złe bo to co się dzieje to, to ostatnie wydarzenia nieudanego Anszlusu Białorusi do, do Rosji no, jest bardzo pozytywnym sygnałem szczególnie w kontekście zachowania Łukaszenki który chce ewidentnie to widać po jego umowach i w stosunku do Moskwy chce być takim obszarem zaporowym między Moskwą a Warszawą bo to jest najwyraźniej w jego interesie widzi krystalizującą się wspólnotę regionalną z jego sąsiadami wszystkimi czyli Litwą, Łotwą, Estonią, Polską i na południu Ukrainą te wszystkie kraje ościenne z są z, z, politycznie spojone z Polską jako tym regionalnym centrum, a po drugiej stronie ma imperialną Rosję. Więc jak on ma się tym, tym imperial, imperialnemu ci, ciśnieniu, tej sile dośrodkowej oprzeć? No, on się opiera właśnie na tej y, całkiem naturalnej. Y, y, granicy, prawda? Widzi po swojej zachodniej granicy to regionalne ugrupowanie mówi, dobra, ja nie jestem waszym bratem i, i, i waszym sojusznikiem, ale potraktujmy się jako koledzy. Będziemy mm -hmm. współpracować, bo mamy wspólny interes jaki? No, na przykład y powstrzymywania im imperialnej polityki rosyjskiej, która chce mnie wciągnąć nosem. No, bo chce. I, ty, i Putin ten. ten... Śmiały plan, dwa miesiące temu Narysował w komersancie I go wdrożył w postaci tych negocjacji Zmusił Łukaszenkę Podnosząc mu ceny na ropę i gaz mm -hmm. Do tych rozmów Słuchaj, ro dogadajmy się Bo będziesz płacił tyle i tyle Za, ten, za ropę i gaz A to przecież musisz to od nas kupować Bo innego źródła zaopatrzenia nie masz No więc bilans się nie zgadza No to porozmawiajmy No i porozmawiali i wyszło na to, że Łukaszenka Wybrał wolność i powiedział, mm -hmm. okej, okay, jestem twoim ziomkiem, przyjacielem bo jesteśmy obaj Rosjanie jestem biały, a ty jesteś czerwony w porządku ale my sobie wypijemy wódkę, napijemy się czaju kiedy chodzi natomiast już o już o konkrety no to ja jestem u siebie w domu tutaj w Mińsku to jest odrębne państwo mm -hmm. nie będziesz tu rządził, a dlaczego? a bo ja mam tutaj za drugą granicą, za Bugiem innych twoich rywali i oni chętnie ze mną będą współpracowali może jeszcze nie dzisiaj ale zawsze tam może, mo mogę z nimi ugrać bo mają mhm. swój interes w tym, abyś, abym nie wpuścił twoich czołgów do, do garnizonów nad Bugiem no i po cichu ze mną się dogadają w tej sprawie i właśnie dlatego Pompeo przylatuje nagle z, z nie, wcześniej nieplanowaną wizytą, żeby to, te szczegóły dogadać, bo jest coś za coś, to nie ma tak, że my tu na piękne oczy rozmawiamy. To jest bardzo interesujące, jeśli chodzi, to co teraz się wydarzyło w kontekście Białorusi, ponieważ teoretycznie mówimy o państwie, które no tak naprawdę mm, państwem niepodległym stało się dopiero w wyniku związku, rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Ukraina miała pewne próby, natomiast Białoruś nigdy nie miała jako takiej całkowicie niepodległej państwowości. Więc to jest taka, takie pierwsze podejście Białorusinów do tego tematu. I tutaj trzeba przyznać, że Łukaszenka stąpa trochę po cienkim lodzie, ponieważ ma tuż obok siebie mocarstwo. Właściwie od Mochylewa, który jest na wschodzie Ukrainy do Moskwy, to jest 500 kilometrów y, właściwie w linii prostej. I będzie musiał tutaj być bardzo ostrożny. Na pewno nie będzie mógł sobie pozwolić na wpuszczenie jakichkolwiek sił natowskich y, na Białoruś. Myślę, że Łukaszenka pozostanie neutralny przyjaźnie neutralny wobec obydwu stron, ale teraz pytanie, w którą stronę jednak sercem i rozumem politycznym mu bliżej? Czy do Moskwy, czy do Brukseli, czy do... No, przepraszam, nie do Brukseli, czy do Waszyngtonu. Gdyby już był zmuszony, w którą stronę by poszedł? Nie. Nie możemy wykluczyć nawet takiego wariantu, że to wszystko jest gra pozorów. Mhm. I Łukaszenko zwyczajnie gra w teatrze Putina. Ja tego nie sugeruję, tylko dopuszczam taką teoretyczną możliwość. Warto ją brać pod uwagę, że to wszystko jest dym i lustra, że to, to jest złudzenie, ta, ta sztuka przed nami odgrywana, że Łukaszenka znajduje się w Imperium Rosyjskim, a odgrywa tę parodię teatralną tylko po to, żeby nas zwieść, to znaczy wprowadzić nas w jakiś kanał nas i całe NATO. Bo patrząc na mapę, musimy przyznać, że równina środkowoeuropejska europejska, znaczna jej część przebiega przez terytorium Białorusi właśnie. Więc w interesie Putina jest zachowanie absolutnej kontroli nad tym terytorium. Ze względu na bezpieczeństwo strategiczne, swoje własne, bo te 500 km do Moskwy jest całkowicie realną odległością i bardzo mhm. boli Putina to jest najbardziej newralgiczna granica Rosji on naj, największą wagę przykłada do tego terenu z różnych względów gospodarczych, militarnych i historycznych i było tak wcześniej, było tak 100 lat temu i jest obecnie i nie wygląda na to, aby się zmieniło więc nie, nie byłoby niczym dziwnym Gdyby to była wielopiętrowa gra pozorów, polegająca na przykład na takiej kombinacji, że, no, że tu niby próbujemy wciągnąć Białoruś w ramach Hanszlusu, ale Białoruś się opiera, bo Łukaszenka to jest taki kozak, postawił się i będzie teraz pertraktował z naszym blokiem Trójmorza, no i nawet się może trochę do niego gospodarczo przytuli. A Prawdziwy cel tego jest taki, żeby zniwelować nasze obawy i umoż udrożnić pewne kanały wymiany gospodarczej z Białorusią po to, aby na przykład stępić ostrze barga gospodarczego na Rosję. Mhm. Na przykład. Jeden z, z ekonomicznych powodów takiego zbliżenia, całkiem realny i zrozumiały i, i łatwy do wytłumaczenia, ale istnieje też podstęp strategiczny tkwiący w tym, że na przykład Białoruś się umawia, tak jak wcześniej 80 lat temu był pakt Ribbentrop-Mołotow, tak? To dlaczego nie może być Łukaszenko-Putin tajny kontrakt o wzajemnej współpracy wojennej na wypadek agresji NATO, prawda? Polegający na tym, że my co prawda tego oficjalnie nie mówimy, ale radzieckie wojska mogą w każdej chwili w przeciągu 24 godzin wjechać do Mińska na, na linię Bugu, tak? mogą się tak oni umówić znają te tereny, oni znają te garnizony oni Nie, mają mogą się umówić, bo są suwerenni jedni i drudzy Łukaszenko jest, jest suwerennym włodarzem swojego państwa i tym bardziej Putin jest suwerennym włodarzem swojego imperium dogadali się, a nam nic do tego nam się pokazuje jasełka w postaci tych różnych nieudanych zbliżeń i wielkich kontrowersji i spotkań międzynarodowych, i delegacji i, i, i dyskusji prawda, Pertraktacji, no a potem na końcu się okazuje, że no nic z tego nie wyszło i to dobrze dla Polski, prawda cieszcie się Polacy, że macie kolejny sukces a my już tu mamy konia trojańskiego przygotowanego dla was w prezencie nie wykluczam tego, to jest teoretycznie my sobie tak dywagujemy ale przecież to jest bliskie realiom prawdziwego życia, no bo Ribbentrop-Mołotow jest w naszej żywej pamięci mhm. jestem ciekawy, czy w, w tym kontekście takiego właśnie teoretyzowania czy możemy odwrócić całą sytuację i powiedzieć dla przykładu, że Mińsk szuka zbliżenia z Grupą Wyszehradzką czy wręcz rzeczywiście z Trójmorzem Stanami Zjednoczonymi bo jakby nie patrzeć, rozczłonkowana Unia Europejska, czy złożony z wielu różnych nacji Trójmorze, nie jest takim zagrożeniem dla niepodległości Białorusi, jakim mogłaby być silna, neoimperialna Rosja. Więc to też jest ciekawe, myślę. No, na pewno Łukaszenko bierze to pod uwagę i mhm. rozważa ja nie jestem w stanie zgadnąć jakie prawdziwe motywy nim kierują ale to nie jest akurat wielka bolączka bo tak mhm. naprawdę nie wiemy o żadnych motywach istotnych polityków na arenie światowej no, co my o nich wiemy o, o prawdziwych motywach ich decyzji nic nie wiemy my dostajemy tylko i wyłącznie komunikaty prasowe i to też niepełne tylko wycinki no. warto, że chce się oglądać pełne komunikaty więc w, w, warto przyglądać się no, konkretnym krokom wiadomo jest to jest absolutnie pewne po zbadaniu zachowania Putina i Łukaszenki no że ta gra o kształt regionalnego porządku jest odbywa się realnie, że to jest ostra gra, że tu chodzi o realne interesy chodzi o naszą przyszłość no i próbuje, różne strony próbują ułożyć ten nowy porządek w tle dużej szachownicy strategicznej tych układów rakietowych na przykład INF oraz START mhm. to wszystko na, na, na tym tle się rozgrywa mhm. te rakiety mają latać nad Białorusią i Polską i oczywiście stanowią dla naszych krajów realne zagrożenie, więc to, to wszystko się w, w tym kontekście rozgrywa jaki ten porządek stabilny będzie, nie wiadomo, bo znajdujemy się w etapie przejściowym, typowym etapie przejściowym ostatnim moim zdaniem etapie przejściowym zamykającym historię II wojny światowej bo jej efekty jeszcze nie zostały zamknięte Mhm. nie zostały jał, jałta do końca nie została skonsumowana nie zostały rozstrzygnięte kwestie reparacji wojennych na przykład bardzo istotne mhm. chociażby między Polską a Niemcami więc ten porządek w naszym regionie nadal jest płynny ale to już jest ostatni etap e, końcowy tego przejściowego statusu bo kiedy za kilkanaście lat powiedzmy Trójmorze się ustatkuje, ustabilizuje no to ten porządek będzie tak. musiał być już trwały czyli będzie trzeba rozstrzygnąć co się dzieje z tą Białorusią co się stanie z Ukrainą z tymi terytoriami spornymi w Doniecku, Ługańsku i na Krymie trzeba jakoś to będzie ustabilizować e, prawnie tak, żeby było elegancko a jednocześnie realnie mhm. więc e, to się na razie dociera wiadomo jest, że na tym etapie po zawadiackim wyście Putina z, z wymianą Białorusi na Ukrainę, bo to na tym de facto polegało, ja to też szerzej opisałem w swoich ostatnich analizach na naszym, po, naszym polega tego planu, plan się nie powiódł z różnych powodów więc w związku z tym to jest bardzo istotna wiadomość na koniec roku 2019 Putin go zamknął kozacką decyzją powrotu do narracji historycznej stalinowskiej to znaczy, że Polska groziła napaścią na Rosję sowiecką w 1939 roku w związku z tym był niezbędny pakt Ribbentrop-Młotów chroniący sowiecką Rosję przed podwójną agresją no i dzięki temu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w 1939 Niemcy wprawdzie podbiły Polskę, ale wschodnie jej województwa zostały obronione przez Armię Czerwoną, która wkroczyła na tereny Wschodniej Rzeczpospolitej i, i je wyswobodziła spod ucisku polskiej szlachty więc taka narracja obowiązuje, Putin to na nasze święta, taki prezent nam na gwiazdkę złożył, nieprzypadkowo mhm. bo zamknął w ten, ten sposób negocjacje zarówno z Łukaszenką, jak i za jego pośrednictwem z blokiem NATO i z, mhm. ze Stanami Zjednoczonymi w szczególności, bo tu, tego t, dotyczyła ta rozmowa. On z Łukaszenką rozmawiał per prokura ze Stanami Zjednoczonymi. Mhm. O, o, to, o to chodziło. No i wyszło na to, że na razie jego plan e, się nie będzie zrealizowany, w związku z czym powracamy do starych, dobrych, sprawdzonych wzorców zimnej wojny, czyli do epoki stalinowskiej i o dziwo w tej narracji natychmiast jego decyzje i jego opowieści potwierdził w Mińsku prezydent Łukaszenka. Hmm. Mimo tego, że w tym samym momencie otwiera niby furtkę do rozmów z NATO i z Polską. Ale przy, po, powiedział tak, bo libentrop Młotów to był właściwy układ. To bardzo dobrze się stało. Bo dzięki temu Białoruś w ogóle powstała. <grych> no, tak. No, Długofalowy punkt widzenia. No naszej perspektywy absolutnie błędny. No ale on jest przede wszystkim bardzo bolesny i, i taki mhm. no, konfrontacyjny dla nas. Bo do, Łukaszenka nas obraził tym, tym, mhm. tym stwierdzeniem. No ale u niego obowiązuje rozkaz przyjaźni z Putinem. To mhm. znaczy, że no, oni są bliskimi współpracownikami Nie ma sojuszu, nie ma integracji głębokiej Nie ma anszlusu Białorusi do Rosji Ale jest bliska rosyjska przyjaźń Bo to jest Biały Rusin, a to jest Czerwony Rusin Więc obaj Rusini to się dogadają no I mają wspólną historię wspólną narrację historyczną A Polacy no to są koledzy, ale już nie tacy bliscy przyjaciele na szczęście, na szczęście ze strony polskiej na te, na te rewelacje historyczne z, ze strony Putina i później, i później Łukaszenki, nasz, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kancelaria Premiera zareagowały, myślę, w miarę sensownie, w miarę szybko, na tyle, na ile możemy. Kancelaria premiera wystosowała czterostronicowy list, to był list, oświadczenie w porozumieniu w, z historykami również, aby miało to ręce nogi, nie można się było do niczego przyczepić, wyjaśniający polski punkt widzenia na tą sytuację. Co ciekawe ze strony europejskiej, w tym Niemiec, Niemcy właściwie od razu pospieszyły tutaj z poparciem w strony polskiej, że to nie my jesteśmy winni za rozpętanie konfliktu. I myślę, że w rewelacje Putina tak naprawdę mogą uwierzyć tylko i wyłącznie ci najbardziej zatwardziali Czerwonogłowi, maoistyczni stalinowc, stalinowc, Stalinowcy współcześni. No to. Czyli, nie wiem, mo, mo, mo, może partia Labour w Wielkiej Brytanii. To warto zauważyć, że to jest opowieść na użytek głównie wewnętrzny. Bo to jest opowieść na temat wielkich zwycięstw Armii Czerwonej. Niezwyciężonej Armii Czerwonej, która. Została zmuszona do udziału w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Mhm. I ta Wielka Wojna Ojczyźniana nie rozpoczęła się w 1940 roku, 1941, ale w 1939, bo Polska już tu kolaborowała z, z Hitlerem, który chciał nas napaść. Więc tu później myśmy się zebrali do kupy i jak tu już Hitler wjechał, to żeśmy go pokonali, dali kopniaka i wjechali z powrotem do Berlina i ukarali zbrodniarza w związku z tym przez 50 lat okupowaliśmy pół Europy no ale to było sprawiedliwe zwycięstwo bo to było zwycięstwo nad hitleryzmem więc na tym polega ta narracja historyczna rosyjska która jest trwała i stanowi fundament ciągłości zarówno legendy wojskowej Armii Czerwonej i obecnej Armii Rosji nieprzerwana nić Pokoleniowa, która to łączy i ta, ta narracja z ich punktu widzenia jest spójna i logiczna. Zwyciężyli Hitlera i to jest legitymacja do pewnych m, aspiracji mocarstwowych. Tak? Że teraz, teraz są sankcje NATO, a bo NATO to jest przecież europejskim sojusznikiem NATO są Niemcy, to są wnuki Hitlera. To nic hmm. dziwnego, że oni nas obłożyli embargiem, bo przecież niezwyciężona Armia Czerwona ich pokonała. Hmm. No więc cóż w tym dziwnego, że wracamy, skoro nie da się z nimi dogadać, wracamy do narracji stalinowskiej, bo tak naprawdę rozpoczyna się epoka nowej, zimnej wojny. Hmm. E, ten list, oświadczenie premiera Morawieckiego można znaleźć m.in. u nas na stronie, natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać wejść na Białoruś, ale troszkę z innego kontekstu. Mianowicie rozmawialiśmy tutaj o e, stosunkach międzynarodowych Białorusi ze z jej wschodnią i zachodnią flanką, natomiast w tym kontekście nie można zapomnieć również o wielkich finansach. Mianowicie e, Białoruś e, starała się o pożyczkę z Rosji w wysokości 600 milionów dolarów w ramach kredytu, Moskwa nie podjęła decyzji, łączyła przyznanie tego kredytu, yy, wraz, było to łączone w, w związku z ewentualnym sukcesem procesów integracyjnych. Z tych procesów nic nie wyszło, jak dobrze wiemy, i już 16 grudnia yy, Białoruś otrzymała z Chin kredyt w wysokości prawie 500 milionów dolarów. I teraz tak, warunki tego kredytu są całkiem interesujące, ponieważ jest on na 5 lat, nie musi być związany z konkretnymi projektami, może być przeznaczony na dowolne cele, takie jak spłata i obsługa długu publicznego, no i Chiny tak samo inwestują również całkiem spore pieniądze w Białoruś, więc zastanawiam się, czy po prostu natura m, lubi równowagę i tam, gdzie nie weszli Rosjanie, tam weszli Chińczycy. Czy też jest to, w, też jest to po prostu y, walka Chin o kontynuację tego jedwabnego szlaku nowego, czyli w ramach One Belt, One Road? Y, czy może ten niby sojusz Pekinu i Moskwy jest tak naprawdę sojuszem tylko i wyłącznie Pozornym, strategicznym, natomiast y, w ramach tego sojuszu obydwie strony cały czas się ścierają i walczą o wpływy. Myślę, że ta ostatnia opcja jest najbardziej realna. Widać to przede wszystkim w Azji Środkowej, y, gdzie o, trwa cały czas nieustająca się taka niewidoczna przepychanka o te były sowieckie republiki. No to... Nie, nie trzeba specjalnej ostrości wzroku, żeby dostrzec, że w Azji to się nie pateczkują. No, interes to jest interes, i my się przyjaźnimy, to jest ok, ale bronimy i walczymy o swoje. No i tyle. No, to cała tajemnica tego, tej, tej szorstkiej przyjaźni rosyjsko-chińskiej. To, to nie ma żadnej sprzeczności w tym, mhm. że Moskwa ma inne interesy gospodarcze niż Chiny. To jest oczywistość, że, że, że, że mają, stoją na zupełnie odmiennych y, stanowiskach fundamentalnych. No, Rosja jest dostarczycielem surowców i potężnym państwem geograficznie z ogromnymi wyzwaniami z tym związanymi, a Chiny no, to jest fabryka świata. Więc mhm. Rosja d, d, d musi współpracować z Chinami na odmiennych warunkach, niesymetrycznych, no bo inne ma cele. Rosja chce sprzedawać ropę i gaz Chinom, zarabiając dobrze na tym i chce transportować ich towary poprzez swoje terytorium szlakami na przykład kolejowymi, pobierając za to odpowiednie wynagrodzenie, no i niewiele ponadto. No, poza sojuszem może strategicznym w takich ważnych punktach zapalnych jak w Iranie, gdzie razem teraz się z, z, ćwiczą obronę Iranu przed agresją amerykańską. Mhm. No, bo mają tam wspólny interes. Je Chińczycy chcą mieć jedwabny szlak kontynentalny, jed jedną z jego głównych odnóg z wyżyny azjatyckiej, biegnącą w kierunku morza właśnie e, przez Iran, w kierunku Morza Śródziemnego. I tu jest istotna wspólnota interesów strategicznych z Rosją, która chce mieć także swoją bazę wojskową w Tartus utrzymać, ją rozbudować bo na morzu śródziemnym od tej strony południowej od krajów arabskich chce być chroniona przed naciskiem muzułmańskim i zagrożeniem terrorystycznym i innymi rzeczami właśnie poprzez swoją obecność na tym terenie no i to robi i to wspólnota chińsko Rosyjska jest bardzo bliska, organiczna bo tam właściwie nie ma żadnych rywalizacji ekonomicznych, bo jak Rosja na przykład angażuje się w jakieś odwierty ropy no to głównym klientem tych odwiertów jest, są Chiny tak? No więc oni się tam wzajemnie uzupełniają więc no, trudno oczekiwać że będą się bili o to przeciwnie, należy oczekiwać, że będą bliskimi sojusznikami Iranu i to się właśnie dzieje na naszych oczach ona Natomiast... no, przede, przede wszystkim łączy ich wspólny wróg, prawda? Stany no, Zjednoczone. No oczywiście, jak, kiedy tylko Stany zaczęły aktywnie tam operować przed kilkoma laty, organizując e, t, t, wojnę przez ISIS w Syrii, no to, to przymierze zostało wtedy zespolone i ono funkcjonuje a w Azji Centralnej jest odwrotnie bo tutaj, w Kazachstanie i w tych republikach, tych różnych stanach mhm. na płaskowyżu azjatyckim tam się ścierają inter... imperialne interesy Rosji i Chin mhm. więc oni tam się często mają wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, ale w większości to jest codzienna twarda rywalizacja mhm. no i to, to, to w tym nie ma nic złego ani yy, Wzajemnie się wykluczającego, bo oni mogą być bliskimi sojusznikami strategicznymi Z tymi różnicami regionalnymi I te regionalne różnice będą trwały Bo tak było 100 lat temu i 300 lat temu tak samo tak było No trzeba pamiętać jeszcze, że No nazwijmy to, nie lubię tego stwierdzenia Ale o ewentualnych zaszłościach historycznych Pomiędzy obydwoma mocarstwami Rosjanie są w posiadaniu części terenów, które Chińczycy uważali za dawne, dawne swoje tereny, czyli mowa tutaj o wschodniej Syberii, o e, wybrzeżu pacyficznym. E, teoretycznie nie jest to na ten moment punkt zapalny pomiędzy mocarstwami. E, praktycznie... Mm, syberyjskie kobiety tak naprawdę wolą o wiele częściej, jest to potwierdzone statystykami, wychodzić za mąż, za y, Chińczyka i sprowadzać go do, sie, do siebie, ponieważ Chińczycy, no tutaj muszę niestety pójść trochę stereotypem, są pracowici, y, mało piją i są w stanie utrzymać rodzinę. Nie, pomimo, że jest to stereotyp, jest to potwierdzone statystykami, więc stopniowo, stopniowo taki jakby powiedzieć um, neokolonializm chiński zaczyna dotykać części tej wschodniej Syberii. No i nie zapominajmy też o y, bliskości. No, z Syberii do Moskwy jest jednak trochę dalej niż z Syberii do Pekinu, zarówno pod względem geograficznym liczonych w milach czy kilometrach, jak i pod względem ewentualnych szlaków komunikacyjnych w tym momencie można powiedzieć, że Chiny stopniowo powoli wchobiorą Syberię pod kolonizację ekonomiczną no, ciekawe, czy to się obróci przeciw nim to są długotrwałe procesy i nie hmm. będzie to łatwe bo to, te tereny są ogromne są rozległe i miliarda Chińczyków na to jest mało, bo tam emigrują tysiące. A nie mi miliony, ani tym bardziej miliard Chińczyków. Opowieści o kolonizacji chińskiej Syberii to są bajki. Bo gdyby to miało się udać, to oni już by to zrobili w ramach tego planu Belt and Road. Ale wcale tego nie robią, bo oni chcą eksportować do Europy Zachodniej. A przez Syberię tylko przejechać, przelecieć. A najlepiej tę opłynąć dookoła, bo, bo jest sprawniej i szybciej. Także no to, to, ta tajga syberyjska to nie jest taka przyjazna, że ich miliony tam wy, wyjdą i ją skolonizują. No gdyby tak, no nie, nie, to jest, cięż, to jest ciężki kawałek chleba, oczywiście. To, gdyby tak miało się stać, to już byśmy to obserwowali. Owszem. Na, w miastach tych frontowych na wybrzeżu w tych największych ośrodkach tam się osiedlają dziesiątki tysięcy Chińczyków prowadzą biznesy handlują robią też małe warsztaty produkcyjne wszystko to jest prawda ale oni w głąb te, te, tej tajni się nie zapuszczają specjalnie mhm. to nie widać tych, skutków tej kolonizacji dlaczego? no bo najwyraźniej Syberia jest dla nich za duża Mimo tego, że jest ich tylu, no to jakoś nie, nie, nie, nie widać tego, tej, tego parcia kolonizacyjnego. Tak było w historii, bo nie przypadkowo przez Chiny są zamknięte w sobie na tyle, że nawet zbudowały mur. I oni, oni się tym murem odgrodzili właśnie przed możliwą inwazją barbarzyńców z tej tajgi, żeby ich nie najechali a nie w odwrotną stronę, że oni chcą najechać tajgę i ją skolonizować tak było tysiące lat temu i nadal tak jest bo ten Mur Chiński mimo tego, że niby jest otwarty, to nadal istnieje no te procesy ewentualnie kolonizacyjne one będą nie przeprowadzane odgórnie tylko tak bardziej oddolnie jeżeli coś takiego miałoby mieć miejsce to będzie to trwało dekady, setki lat tak naprawdę, żeby zmienić yy, powiedzmy status narodowościowy jakichś obszarów yy, obszarów syberyjskich natomiast skoro już weszliśmy na te Chiny to może porozmawiamy troszeczkę o chińskiej gospodarce jak ją widzimy w 2020 no to od razu moja prognoza grudniowa że obrazoburczo widzę chińskie QE w przyszłym roku quantitative easing chińskiego banku centralnego które już działa na niskim poziomie ono nie jest tak nazywane ale te programy restrukturyzacyjne dla banków regionalnych tych kantonalnych państwowych one już działają bo tam są rozluźnione kryteria kredytowe są tam niższe oprocentowania i tak dalej konwersje tam na różne tam papiery wartościowe i te, podobne działania mm -hmm. chiński bank centralny już to robi próbuje się to tak nie nazywa prawda? no ale tu wiadomo o co chodzi o istotę mm -hmm. Jest, chińska gospodarka spowalnia realne liczby aktywności gospodarczej są no negatywne, być może jeszcze są na plusie, ale niewielkim, bo te 6,5% czy 5,8% co sobie tam napisali w statystykach to są bajki to mhm. absolutnie nie ma pokrycia w żadnych realnych miernikach typu spożycie, konsumpcja prądu i tak dalej to mówimy o nominalnych, tak samo jak e, inflacja amerykańska, która jest liczona przez np. przykład shadow stacji jest, tak. jest Chiny mają problem podobny jak i reszta świata. Wszystkie mhm. kraje rozwijające się w minionym roku 2019 wjechały w strefę czerwonego światła, to znaczy wszystkie mają błys ostrzeżenia co do wzrostu gospodarczego. Wszystkie. Efekty mamy w mhm. tych najsłabszych gospodarkach, BRICS, w Ameryce Łacińskiej, polegające na masowych protestach społecznych, których istotnym fundamentem jest mocny spadek dochodów ludności średniej i biednej. Mhm. Związany z dewaluacją lokalnych walut, która jest mechaniczną konsekwencją spowolnienia gospodarczego handlu światowego. To są najsłabsze ogniwa, najmniejsze gospodarki ludnościowo i liczbowo w wolumenie handlowym i one najszybciej reagują. Czyli te szok walutowy różne peso tamte, argentyńskie i inne po prostu się poprzewracały dlatego, że są pierwsze w kolejce one zawsze mm -hmm. pierwsze się wywracają ale w dalszej kolejności są inne kraje rozwijające się te największe, czyli dwie gospodarki światowe w Azji Chiny i Indie są w, znajdują się obecnie w stadium wstępnej recesji strukturalnej bardzo szybko eskalującej Indie na początku roku miały pozytywne, mocno wzrost gospodarczy rzędu 3,5-4%, obecnie znajdują się na progu recesji. To jest lądowanie twarde, bardzo mocno odczuwalne, tego statystyka centralna nie podaje, ale u mnie przynajmniej w tych artykułach, tych, które są tam wybiórcze z ich prasy, ściągane w czytance, to się uwidoczniło jesienią bardzo wyraźnie. Indie w przyszłym roku będą w recesji to już wiadomo, to jest druga gospodarka Azji, no a co, z, co z Chinami? Podobnie, i oznaki recesyjne mamy w całej Azji Południowo-Wschodniej kooperującej z Chinami bo ta... Malezja. Tak, Malezja, Indonezja i tym podobne, zaczynają wprowadzać obostrzenia handlowe różne tam cła zaporowe i tym podobne retorsje jako efekt działań wojny handlowej chińsko-amerykańskiej bo ona została teraz niby przysypana tym porozumieniem tak zwanego pierwszego etapu ale jej te kilka miesięcy działania CEU już tak zadziałały na mm -hmm. szeroką gospodarkę Azji, która jest bardzo silnie powiązana kooperacyjnie w ten sposób, że po prostu zaostrzyła się konkurencja, zmalały marże między dostawcami np. Samsung i tamte e, e, Hitachi Posłane. i tak dalej, Panasonic mocno to odczuły no i z, z, z, zaczęła się wojna cenowa między nimi w różnych tam segmentach rynku dlaczego? no bo rynek się skurczył skurczył się handel w wyniku d, d, wojny handlowej i organicznego w ogóle spowolnienia handlu światowego w ogóle, koniunktura światowa siada rynki rozwijające się siadają jaki będzie tego efekt? no, no to efekt będzie taki, że będą gorączkowe próby utrzymania tej koniunktury metodami monetarnymi, czyli QE chińskie w przyszłym roku w połowie roku moim zdaniem w okolicach maja stanie się faktem bo nie będzie innego wyjścia no, co to znaczy dla nas szerzej no szerzej dla nas znaczy tyle że recesja światowa wisi nad nami jak Mierz Damoklesa i być może w przyszłym roku nie będzie jeszcze powszechnie wiadomym faktem gospodarczym ale w 2021 już jest praktycznie postanowiona mhm. co z tym zrobi Bank Światowy, co z tym zrobi MFW co z tym zrobi Bank Centralny Chin i Bank Fed w Stanach Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny już wiemy, będą pompowali na hamac, czy to pomoże? Tak. No, no nie pomoże Bo jeżeli, no właśnie. No właśnie. jeżeli do tej pory Nie pomogło To nie może jej pomóc dalej Ale będą ratowali co mogą żeby, żeby powstrzymać nieuniknione Czyli w przyszłym roku Widać już w Europie Recesję w Eurolandzie Na bank Bo ona się już rozpoczęła w październiku w Niemczech, Francji ten. będą rozpaczliwe próby ożywienia tego działaniami Lagarde w Europejskim Banku Centralnym, które się nie powiodą bo nie mogą bo to wszystkie, ta amunicja została wystrzelana za prezydentury Dragiego <śmiech> <śmiech> więc możemy tylko mówić o tym no że ostatnie gasi światło nie znaczy to, że wszyscy umrą natychmiast, no ale, ale spowolnienie będzie miało swoje efekty gospodarcze i społeczne no, na, będzie, będzie długa agonia Niektórych napięcie ma. społeczne na ulicach europejskich miast już jest wyczuwalne mm -hmm. i go słychać i czuć w Paryżu na przykład w Lyonie w Marsylii no, od miesiąca trwa non stop strike mm -hmm. jego po, efektywne podłoże to nie jest tylko sprzeciw przeciw wobec Macrona i jego reform emerytalnych bo to są tylko objawy wtórne, bo Macron musi obciąć emerytury bo mu się bilans nie zgadza musi podnieść podatki, żeby unormować na, na chybcika gospodarkę francuską do poziomu niemieckiego, ale w tym samym czasie ta cała gospodarka niemiecka i cały euroland zwalnia więc jeżeli w tym momencie podnosi podatki za rygory to z obu stron tak zwany lud pracujący jest bity i to czuje, bo ceny rosną a bonusy, wszystkie tam perspektywy gospodarcze spadają. Emerytura mhm. nawet się oddala, więc no nic dziwnego, że ludzie wychodzą na ulicę. To może doprowadzić nawet do, do progu wojny domowej. Mhm. Całkiem realnie. Ja, w ja... szczególności we Francji, gdzie ostatnie, ostatnie informacje są takie, że y, prezydent Macron chciałby z, również y, zrobić poprawki na systemie socjalnym. To już nie tylko mówimy o emeryturach, ale również o systemie socjalnym za pomoc socjalnych. Y, w sytuacji, w której kraj ma dług powyżej 100% PKB, no to oznacza to po prostu demolkę. No, obawiam się... Obawiamy się z Gimenem tak naprawdę, że to, co widzieliśmy w tym roku we Francji, to było dopiero takie delikatne preludium wobec tego, co może mieć miejsce. Ja Macarona jako małego Napoleona nie lubię, co do zasady, bo mnie irytuje. Ale jego konsekwentne działania w kierunku uzdrowienia finansów Francji są zrozumiałe i są uzasadnione. On chce Francję uzdrowić finansowo. I w niektórych aspektach się mu to udaje nawet Te firmy na przykład, te, te koleje francuskie W tych najważniejszych segmentach po, po tej reformie, którą wprowadził Zaczyna wykazywać rentowność Ale te wszystkie działania mogą zostać pokrzyżowane przez ulice Poprzez te strajki, przez bunt społeczny, który tego nie akceptuje Bo to się dzieje za szybko, jest zbyt bolesne, zbyt głębokie ale z drugiej strony Macron nie ma innego wyjścia, bo ta granica długu 100% jest, została przekroczona. i mhm. Francja mimo, mimo tego, a właściwie dlatego, że jest najbardziej fiskalnym państwem świata w ogóle, już nie mówię Afryce o Afryce, w, w statystykach OECD czyli świata rozwiniętego mówimy, Francja ma najwyższy realny wskaźnik opodatkowania w całym OECD, numer jeden i za mhm. nią daleko w tyle są pa, inne państwa europejskie Francja jako przodownik rewolucji francuskiej, socjalnej no ma liczne profity socjalne, emerytury i te dożywotnie zatrudnienia urzędników i tak dalej no ale to kosztuje, kosztuje to, to, to są właśnie podatki i teraz mhm. kiedy mimo tych wysokich podatków okazuje się, że dziura w, jest ponad 100% długu publicznego no to na gwałt trzeba podnosić jeszcze te nieznośnie wysokie podatki w warunkach gospodarczego spowolnienia, czyli w najgorszym momencie obcinając wszystkie te e, socjalne profity, które były do tej pory takim bezpiecznikiem dla ludzi zwalnianych z pracy bo to wszystko się teraz obcina łącznie z, z, z tą perspektywą emerytury, bo się wiek emerytalny podwyższa, obcinając jednocześnie te bonusy emerytalne Mhm. Więc to są w, I zwalniając tysiące Pracowników administracji państwowych i, I tak dalej To wszystko jest zrobione naraz W tym samym momencie Wszystkie uderzenia idą w tym samym czasie Więc ja się nie dziwię Że c, cały przekrój społeczny Od żandarmów Przez e, policjantów regionalnych Przez e, e, t, e, strażaków na przykład Służbę zdrowia churzystów, Balet francuski Uniwersytety lekarze. To wszystko strajkuje teraz. Mhm. Ja im się nie dziwię, ale no co dalej? No dalej jest nieustająca konfrontacja, bo Macron się nie cofnie. Bo on nie mamy ma... do czynienia m.in. z bitwami e, różnych, różnych e, rodzajów służb mundurowych. Już mieliśmy bitwę policji ze strażą pożarną. Zobaczymy, co dalej I, będzie. I to A nie... zazwyczaj mundurowi stali razem. I to, to nie jest pierwszy, jedyny wypadek, bo to jest kolejny tego typu e, przykład. I tak zwanej obywatelskiej niesubordynacji mimo tego, że są na służbie, mimo tego, że są w sensie prawnym są urzędnikami państwowymi, bo, bo strażacy są państwowymi urzędnikami funkcjonariuszami służby publicznej oni w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa idą na strajk, no i są pałowani przez CRS czyli tych, tych żółwi prawda, w tych kaskach i z długimi pałami i polewani zimną wodą i gazem uzałowującym no, dlaczego? no protestują bez broni razem z innymi obywatelami, żółtymi kamizelkami bo chcą utrzymać swoje przywileje emerytalne, mają do tego prawo kłopot w tym że to wzburzenie społeczne ma szeroki kontekst polityczny i grunt bardzo żyzny do wszelkiego rodzaju dla bojówek i innych ruchów tam odśrodkowych, na przykład ruchy nacjonalistyczne w, w, w Hiszpanii, we Włoszech, ruchy przeciwko masowej imigracji, tak? To ma miejsce w Paryżu, które no, i, w, i w innych dużych miastach francuskich od pokoleń, bo tam miliony Algierczyków mieszka, i innych przybyszy z Afryki, którzy są w części naturalizowani, a w dużej części nie, bo niby są obywatelami Francji, ale innej kategorii, prawda? Więc to, to, to jest kocioł. Jak te, te wszystkie czynniki się zbierze razem, dodajmy do tego jeszcze miliony, co najmniej 3 miliony tak zwanych uchodźców na ulicach niemieckich miast, no to robi się wesoło. No tak, Europa zaczyna nam się troszeczkę i trochę źle wyglądać, yy, jawić. O Francji już co nieco powiedzieliśmy, tak? Natomiast niedaleko od Francji mamy Europę, gdzie lada moment w 2020 roku będą... Przepraszam, mamy Włochy, gdzie w 2020 roku będziemy mieli yy, na 100% wybory parlamentarne i ogromne szanse ma wygrać je Salvini i Lega Nord, Liga, Liga Północna. W takiej sytuacji możliwe byłoby, oczywiście przy strasznemu oporowi środowisk europejskich, uruchomienie własnych papierów dłużnych we własnej tak zwanej walucie, minibot ona się nazywa, co ze strony włoskiej byłoby swoistym przekroczeniem Rubikonu finansowego, czyli otwarta wojna z ECB, i mogłoby zapoczątkować procesy dezintegracyjne na gruncie waluty euro. Z kolei w Hiszpanii, tak jak pan tutaj wspomniał, no i nie tylko w Hiszpanii, mamy do czynienia z narastającym separatyzmem. Baskowie, Katalonia, lepiej. Niedawno mieliśmy do czynienia z ponadnarodowym porozumieniem organizacji nie niepodległościowych, które wszystkie dążą do swoich celów odmiennych, znaczy powiedzmy tak, niepodległościowych, ale odmiennych geograficznie, natomiast zdecydowały się wspierać w swoich, w, swoim, w swoich tutaj celach i działaniach, chociażby przez próby koordynacji. Następnie całe nasze południe, czyli kraje PIX, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, to są kraje bardzo zadłużone, które, w których tak naprawdę widmo kryzysu po 2009 roku nie zniknęły. To były te kraje najbardziej dotknięte. A jeżeli dodamy do tego jeszcze kontynuację nurtu imigracyjnego, migracyjnego, ponieważ yy, przez Morze Śródziemne, czy chociażby z Turcji, to na pewno będzie wywoływać dotychczas śpiące nurty europejskiego nacjonalizmu, czyli yy, Znów moje, ostatnie, moje ulubione ostatnimi czasy słowo – eskalacja. Do tego dochodzi cała sytuacja, cała otoczka finansowa, z jaką styka się Europejski Bank Centralny. Naszym zdaniem, to znaczy moim i bimena tutaj, jest bardzo możliwe, że Europejski Bank Centralny będzie musiał wycofać się z nirp czyli negatywnych stóp procentowych. Dlaczego? Ponieważ to nie działa trzeba będzie rozpocząć, trzeba będzie rozpocząć do dróg. Tutaj w tym celu pana Dragiego zastąpiła pani Lagarde, która z wykształcenia jest prawniczką, a nie finansiską. Ona pochodzi z IMF. To powiedzmy tak, politycy w tym momencie wzbraniają się przed jednoznaczną i ocenią, mówią, że to jest początek jej kadencji, że nic nie można tutaj stwierdzać, czy oceniać. Natomiast sam fakt, że jest ona prawniczką, a nie finansistką, to wskazuje, w którą stronę próby łatania systemu będą szły. Tak naprawdę, że nie będą to próby zażegnania kryzysu, tylko łatania, cały czas łatania. Natomiast podejrzewam, że podejrzewamy, że w 2020 roku Europa, Unia Europejska, strefa euro w momencie, kiedy już wejdzie w poważne problemy finansowe, zacznie się tutaj bardzo poważna deflacja. No i myślę, że możemy spodziewać się euro na peg z, US, z dolarem amerykańskim 1 do 1. My całkiem niedawno mieliśmy euro za 1,03 tak naprawdę. No to jako efekt strachu, bo to jest ucieczka do bezpiecznej przystani, więc znaczy to wcale, że dolar jest dużo lepszy fundamentalnie, tylko tyle znaczy, że z euro ewakuują się duże sumy w innym kierunku mhm. I, i, i podbijając dolara. Zresztą nie tylko z euro, bo z juana podobnie się dzieje w, w, przy, teraz, pod koniec roku, bo było na początku roku wiosną były bardzo pozytywne tendencje po ubiegłorocznych zawirowaniach walutowych w juanie. było uspokojenie to znaczy ucieczka kapitałowa poprzez kontrolę i poprzez dewaluację juana, organiczną dewaluację w tej wojnie handlowej udało się powstrzymać to i utrzymać w ryzach a obecnie od listopada Obserwujemy przyspieszoną ucieczkę kapitału, oczywiście nielegalnymi kanałami, mhm. albo półlegalnymi w postaci przebranego handlu, o którym ja ostatnio napisałem w swojej analizie, jak naprawdę wyglądają kulisy tej dziwnej wojny handlowej amerykańsko-chińskiej, że to nie jest tak, że to jest wojna handlowa, bo tak naprawdę to jej podszewka najistotna, drivery istotne są po stronie rachunku kapitałowego, a nie handlowego wcale mhm. więc te, ta, to przyspieszyło teraz i te, to przyspieszenie ucieczki kapitału z Chin, głównie przez Hongkong w kierunku dolara może spowodować zniwelowanie pozytywnych efektów te, tego porozumienia handlowego czyli zrównoważenia bilansu handlowego po prostu się dołoży do niego bo ten uciekający yuan sztucznie podbije znowu negatywny no tak. bilans handlowy amerykański. Sztucznie, nie, nie w sposób organiczny prawdziwego handlu, tylko bilansowo będzie tak wyglądało na fakturach, że Chińczycy więcej sprzedali. No ale po drugiej stronie będzie jak zwykle rachunek kapitałowy, bo, bo bilans zawsze wychodzi na zero. Sumaryczny. Więc no, to wszystko trzeba rozumieć nie? W, w dużym kontekście. Ten czy ucieczka w kierunku dolara, tego, tej ostatniej bezpiecznej przystani na, toną, na tonącym statku się utrzyma? Prawdopodobnie tak. I nawet może się zaostrzyć. I chciałbym, życzyłbym sobie, aby nie było tej tak zwanej eskalacji. Słowa <grytanie> słowo już kilka razy padło dzisiaj. Bo jeżeli ta eskalacja nastąpi, no to dopiero zacznie się prawdziwy taniec. Oj tak to wtedy będzie ten ostatni etap rozwałki finansowej całego świata. Mhm. Czego tutaj byśmy chcieli uniknąć? No zdecydowanie, bo bez względu na rodzaje rezerw, jakie posiadamy, to mogłoby być po prostu za mało tak? i dotknęłoby wszystkich. Natomiast skoro wyszliśmy jeszcze na temat Chin to ja pozwolę sobie tylko przedstawić nasze, czyli Bimena i moje jakieś prognozy dotyczące przyszłego roku, jeśli chodzi o Chiny. No przede wszystkim, tak jak Pan tutaj wspomniał, mamy już y, ukryty quantitative easing, czyli QE w Chinach, y, mamy falę Plight i bankructw. w Chinach, w sektorze bankowym, głównie małym, bankowym i średnim. Tutaj ratowane jest to poprzez merging, czyli przez łączenie tych mniejszych w coraz większe. Dodatkowo w 2020 roku będziemy mieli bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie będziemy mieli nową wycenę koszyka walutowego SDR, czyli Special Drawing Rights wygląda na to, że Chiny zwiększą swój udział w tym koszyku, co oczywiście jest na rękę stronie rosyjsko-chińskiej, ponieważ Moskwa i Pekin chciałyby używać SDR-a jako tej na przykład międzynarodowej waluty rozliczeniowej, czyli po prostu podminować jak najbardziej pozycję Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone z kolei chciałyby tą pozycję zachować przynajmniej na taki okres, aby z niektórych sektorów rozliczeniowych wycofać się na własnych warunkach, ponieważ Stany Zjednoczone także dopada paradoks Trifina. Tak naprawdę nie można mieć, nie można jednocześnie mieć waluty światowej i waluty na swój własny rynek, tej samej waluty, ponieważ w pewnym momencie przestanie to ze sobą współgrać. W, jeśli chodzi o te negocjacje chińsko-amerykańskie, no to tli się Lisie, słyszymy o porozumieniach od przedwstępnych, wstępnych pierwszych fazach porozumienia i mamy wrażenie, że do wyborów w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę nic się nie zmieni, ponieważ po pierwsze jest to na rękę aktualnie urzędującemu pierwszemu prezydentowi, pierwszemu obywatelowi, a po drugie Chiny próbują grać na przeczekanie, ponieważ czas gra na ich korzyść. To jest w ramach tych wielkich strategii chińskich China 2025 China 2040. Yy, natomiast yy, wydaje mi się, że to nominalne chińskie PKB w przyszłym roku, powtarzam, nominalne, nierealne, nieprawdziwe, yy, z tego poziomu 5,8 może spaść nawet na poziom poniżej 5. Strzelam 4,5 do 5%. Oby, oby nie więcej. No to nie ma tak naprawdę żadnego realnego znaczenia, czy to będzie 3,5, czy 4, czy 2,5. No to jest tylko kwestia e, narracji e, Komitetu Centralnego. No Co oni no to... powiedzą w tych swoich analizach, że osiągnęliśmy kolejny sukces, zgodnie z planem, zrealizowaliśmy wszystkie nasze założenia. To, to, to już znamy, no wiadomo jak to działa. Czy to ma przełożenie na realną gospodarkę? No jakieś tam ma, ale dosyć luźne. Co sami... Kacykowie chińscy przyznają że oni przecież doskonale wiedzą jak to jest więc to nie jest tak że, że oni ślepo w te liczby wierzą po prostu podają je i zawsze komentują należy traktować, te traktować te statystyki wyłącznie w kategoriach informacyjnych no co to znaczy informacyjnych no tak dla generalnego rozpoznania o co chodzi, ale jeżeli chodzi o szczegóły to to my za bardzo w to nie wierzymy no niby przez PKB oficjalnie potrafi się tłumaczyć kreację kredytu, ale no, to zależy tak naprawdę kto tłumaczy, kto odbiera informacje, na ile kto uznaje wskaźnik PKB jako wskaźnik miarodajny, czy chociażby PKB per capita. To znaczy, jak Chiny na przykład podadzą 6%, mogą tym stworzyć na przykład 12% rocznie. Natomiast w kontekście chińskim jest jeszcze jedna ważna informacja, yy, mianowicie pierwsza państwowa, cyfrowa waluta będzie właśnie z Chin. I tutaj idziemy yy, tokiem informacyjnym zaprezentowanym przez BIS, czyli... BIS poinformował, że cyfrowe waluty to będzie przyszłość. Stany Zjednoczone w sumie nie do końca stać, żeby taką cyfrową walutę wytworzyć. Natomiast Chiny ostro pracują w temacie. No to jedna z, z, z moich ostatnich analiz a propos tego wydarzenia. Z, z, z, tuż przed tym, jak Chińczycy to ogłosili, to jakby przeczuwając pismo nosem, coś takiego stworzyłem, bo e, wysłano do, na konferencję w Princeton e, czyli na no, uniwersytet amerykański nie, wiodący, taki prestiżowy wysłano delegata z Bank of International Settlements z misją promocji e, cyfrowych walut banku centralnego i on dokonał tam odczytu ja to przeanalizowałem, objaśniłem o co tu chodzi istota tego całego przedsięwzięcia marketingowego polega na tym, że pan Karstens, bo tak się nazywa ten człowiek, został oddelegowany wyznaczony jako szef niedługo wcześniej szef specjalnej komórki BIS-u do spraw rozwoju technologicznego, czyli innowacji technicznych i tak dalej, czyli chodzi właśnie o, o wprowadzenie cyfrowych walut na świecie, on ma to nadzorować, jako pierwszą dużą misję zagraniczną wysłali go do Princeton, żeby FED pogonił w bardzo dyplomatycznych słowach ale on ich tam mocno pochlastał i powiedział w bardzo zawo zawoalowanym porównaniu i przypomnieniu historycznym no, że banki centralne to nie są zwierzęta wieczne i że w ogóle duże banki są bardzo... Wrażliwe na różne tąpnięcia muszą iść z duchem czasu, i podał przykład taki dosyć istotny Banku Holenderskiego, który, i tu statystyka jest znacząca, bo liczby depozytów i tam stabilności finansowej tego banku, Bank of Amsterdam to się nazywało, z roku 1776 i lat następnych i pokazano tam na tych statystykach jak szybko pozycja kredytowa i stabilność tego banku w przeciągu dosłownie kilkunastu lat zniknęła i bank upadł ten rok 1776 jest znaczący z wielu powodów symbolicznych, ale także historycznych dlatego, że to jest rok założenia formalnie Stanów Zjednoczonych mhm. znawcy tematu Oczywiście tego Karsten nie tłumaczy, bo po co? Bankowcy to wiedzą. E, a jak nie, no to się mogą dowiedzieć. E, Bank of Amsterdam, jego głównym udziałowcem w tym roku, właśnie znacząca sprawa, stał się, e, stała się firma handlowa Dutch East India Company. I. Dutch East India Company, brzmi znajomo. So, siostrzana India. firma e, English East India Company no i nie, nie trudno do się domyślić, że dokonano wtedy milionowego, a na dzisiejsze kwoty wielomiliardowego transferu kapitałowego z banku Amsterdamu do i, e, holenderskiej i brytyjskiej East India Company, po co? Żeby za pośrednictwem tych organizacji handlowo-bankowych po prostu zasilić banki amerykańskie, które powstawały w nowej kolonii za oceanem mm -hmm. czyli Amsterdam posłużył jako co? jako dawca kapitału jako no, jeleń typowy duży bank, który miał stuprocentowe pokrycie w kruszcu swoich depozytów i wszystko się zgadzało ale jednym z jego głównych udziałowców no i depozytariuszy był właśnie holenderski East India Company i za jego pośrednictwem Brytyjczycy wytransferowali miliardy za ocean, zasilając system bankowy amerykański nowo powstający więc na tym zestawieniu, który Hansen nam pokazał, ten rok 1776 za, który Amerykanie natychmiast w lot pojęli że to jest, o taki przypadek to jest rok założenia naszego państwa no w tym roku zaczęła się gwałtowna degrengolada jedne, największego banku prywatnego na kontynencie europejskim najsilniejszego banku Amsterdam, to była wtedy potęga finansowa i on właściwie no, minęło kilkanaście czy dwadzieścia lat i już go nie ma już upadł już nie, nie, nie, historia handlarze holenderscy po prostu zamknęli swoje kantory no bo co, no, mieli stuprocentowe pokrycie w kruszcu, w miedzi głównie Mm. ale także w złocie, ale to im niczym nie pomogło, bo skoro udziałowcami tego banku byli złodzieje to, to, którzy zakładali akurat nową filię w bardziej obiecującym zakątku świata w Stanach Zjednoczonych nowo powstających, no mój mm. Boże no to no przecież byłoby grzechem te, takie, z, z takiej okazji nie skorzystać, no ale wiadomo, że nawet Salomon z pustego nie naleje, no z czegoś no tak. trzeba te nowe banki skapitalizować, tak? no to już wiemy z czego no i to, to jako taka historyczna przestroga a jednocześnie informacja dokąd zmierzamy bo skoro z taką misją Carstens poleciał do Princeton, żeby tam e, amerykańskich bankierów centralnych z Fedu ponaglić w ich uruchomieniu cyfrowego dolara, czyli e, kryptodolara mhm. najprawdopodobniej no to znaczy, że taką decyzję ktoś podjął żeby ich tam szturchnąć, słuchajcie, nie ociągajcie się, bo zostaniecie w... z tyłu, a wiadomo ci z tyłu są dawcami. <śmiech> tu macie przykład. Ja tego oczywiście, ja, ja tylko sugeruję, ja komentuję to, co zobaczyłem na wykresach. W tym odczycie, prawda, jak ja to interpretuję, ale te znaki są tak czytelne i tak uderzające, no że nie sposób ich zarejestrować. Więc inteligentni ludzie tego nie robią przypadkowo, prawda? Nie podają takich przykładów uderzających, po to, żeby zostały niezauważone. Mhm. Dobre. Podoba mi się to. Yy, zarówno Bimen i ja zastanawiamy się jeszcze nad pewną alternatywą dla amerykańskiego dig digitalnego dolara a mianowicie Libra, Libra Zombie, czyli Libra zreanimowana. No tutaj jest przewaga, Chin, przewaga amerykańska nad y, stroną chińską taka, że Stany Zjednoczone zawsze mogą uruchomić te wiel, ten wielki kapitał prywatny y, i spróbować uruchomić tutaj projekt, na, którym, y, na który wylano tak naprawdę kubły pomyj, ponieważ Libra jako... Y, od no Facebooka powiedzmy, że każdy ma, tak? Więc teoretycznie dla przeciętnego Kowalskiego czy Smitha Kowalski czy Smith nie, o krypto nie ma pojęcia, ale Facebooka ma i już wiedziałby, że na przykład dzięki facebookowej librze może za wszystko zapłacić, więc jeżeli Facebook by promował no to Kowalski czy Smith by polubił, więc to byłaby ewentualna szansa żeby wyprzedzić Chińczyków w tym, w tym, w tym wyścigu o digitalną walutę no, problem jest taki, że Libra od samego początku, to jako projekt Zuckerberga, yy, jako projekt Facebooka, to był projekt prywatny. I po dłuższym czasie wszystkie tutaj liczące się strony, czyli mówimy tutaj o Fedzie, o, o ECB, a także dalej o yy, podmiotach prywatnych, Visa, Mastercard, PayPal i tak dalej, z projektu się zaczęły wycofywać, czy kasować poparcie do projektu, yy, mówiąc, że no, taka władza, taka digitalna, zdigitalizowana waluta, kryptowaluta o zasięgu światowym i takiej skali to jednak w rękach prywatnych yy, byłoby zbyt dużo i byłoby to niebezpieczne. No teraz jest pytanie, na ile, a wiemy, że liberalne rządy mogą sobie pozwolić na najgorszego rodzaju draństwa, wiemy to z historii, więc teraz pytanie, jeżeli by tą librę zreanimować, to na ile konserwatywny, czy jakby nie patrzeć, też liberalny rząd amerykański mógłby po jakimś czasie zdecydować się na częściowe, tajne, niejawne Jawne przejęcie, znacjonalizowanie Libry. No na pewno pozwoliłoby to stronie amerykańskiej wyprzedzić w tym wyścigu o digitalną walutę o zasięgu światowym. Ja myślę, że to są rozważania absolutnie nieprzystające do rzeczywistości, dlatego że Libra z mojego punktu widzenia jest projektem martwym. Z wielu powodów. A najważniejszym z nich jest ten, że została politycznie uśmiercona decyzją negatywną wspomnianego BIS-u, który zarekomendował ją w bardzo zdecydowany sposób, in minus. Nie chcemy tego, to jest sprzeczne z naszym interesem i przestrzegamy wszystkie banki komercyjne przed bliską współpracą z tym projektem, dlatego że on nie tylko architekturę sensowność architektury i stabilności finansowej podważy ale przede wszystkim podważy sensowność i zyski banków komercyjnych, które będą w tym uczestniczyły na zasadzie pijawki mhm. która wyssie wszystkie soki żywotne z tych banków, które będą w tym uczestniczyć jak tylko Mastercard o tym usłyszał i wiza no to z projektu wyskoczyły i to, to była lawina i to w przeciągu jednego dnia się stało no więc tutaj nie trzeba Kopernika, żeby odkryć kolejność tych wydarzeń i kto co powiedział i dlaczego to tak nastąpiło. Bis z Bazylei tak powiedział, a bankierzy z, z tych największych organizacji finansowych świata to zrozumieli i zastosowali się do tego. Więc rozmawianie, czy Zuckerberg zrobi jakąś librę, czy nie zrobi, jest po prostu... Absolutną bzdurą, bo nic z tego nie wyniknie Skoro wielkie organizacje bankowe powiedziały nie To znaczy, że nie A dlaczego powiedziały nie? Bo ktoś im kazał, żeby się po prostu za bardzo nie podniecały niezdrowo tymi projektem Bo to jest niepoprawne politycznie I one grzecznie to posłuchają A jak nie posłuchają, no to będą miały straty <sukasz> I tyle, bo to tak działa w tym towarzystwie. To jest szajka szakali. Oni się nie patyczkują. Tutaj dlatego działają stadnie, bo szakale zawsze działają stadnie. Taki. Taki modus vivendi. To... Podoba mi się to porównanie do szakali. Nie, oni zawsze stadnie atakują zawsze wszyscy w jedną stronę więc no, można polegać na ich solidarności w cudzysłowie bo oni nawzajem by sobie wyszarpali serca no ale to się nie opłaca więc lepiej działać w szajce i szarpać słabszych więc to robią i jak ten mocniejszy na górze powiedział słuchajcie, ale nie róbcie z nic z librą to nie, nie, nie, nie ma sensu się tym zajmować, to jest padlina a dlaczego? Bo bez kanałów dystrybucji W istniejącym systemie bankowym To Libra nigdy nie wystartuje Bo ona musi mieć Jakieś kanały do tradycyjnych kont bankowych No tak A skoro ich nie będzie miała No to już nie żyje no To jest pomysł jak jeden z wielu Zuckerberg ma co, co tydzień jakiś nowy pomysł no, nie tak często jak Elon, cudowny, cudowny chłopiec, tak? No, Elon ma chyba lepsze informacje, bo te jego cudowne pomysły zazwyczaj przynoszą zyski. No tak. No dobrze, czyli w podejściu do Libry się tutaj różnimy, aczkolwiek ja powtórzę jeszcze raz, to co ja zaprezentowałem, to jest taki bardzo domniemujący, taki z rozważający po prostu opcje, punkt widzenia, ponieważ Ale... na ten momentach tak, rzeczywiście Libra jest martwa, natomiast kto wie, być może okoliczności Ale... pozwoliłyby ją ja... odtworzyć. Broń Boże nie, nie chciałbym obrażać innych wersji i z punktu widzenia. Ja mówię to szczerze, co ja widzę i rozumiem. Ja mogę się mylić. Ja, ja jestem w stanie zaakceptować drugi sposób widzenia bez żadnego, bez żadnej awersji. Ja się zgadzam z tym, okej, okay, to jest akceptowalne. Jeżeli Libra Bis może powstać, to być może jest jakiś jak, jakiś żywy projekt i on będzie działał na, obecnie, po tym co wiem i co po bieżących analizach obserwuję to dosyć aktywnie od 8 lat więc ja jestem na bieżąco z tym co, co oni tam wymyślają i to co rozumiem a miałem różne perypetie i to mi trochę kosztowało też także to jest tak, że ja wiem o czym mówię mniej więcej, to nie znaczy, że jestem jedyny ani najmądrzejszy, bo ja mogę pogodzić sprzeczne opcje bo być może mam rację, a być może absolutnie się mylę twierdzę, z, z, z czystym sumieniem Libra jest martwa i nie wróci a jeżeli dostanę jakieś informacje wiarygodne o przeciwnym trendzie, że coś tam kombinują i jest, ma to realne żywotne podstawy, to ja zmienię tę opinię. Mm -hmm. Dobrze. To teraz tak. Chciałbym poruszyć tak naprawdę jeszcze dwa tematy. Jeden bardzo krótko, a na drugi sobie zostawimy chwilkę więcej czasu. Na Temat... następny odcinek. Na następny odcinek? No tak, bo, bo <laughs> czas minął. Ojej. No tak, nie patrzyłem na zegarek. No dobrze, w takim razie Yy, tylko może zapowiem będzie to słowo na B i będzie to yy, również nasz wielki nieobecny, nasza wisienka na torcie, nasz hegemon i przewodnik świata wolności w pełnej rozciągłości przewodnik świata na B co to może I być? Nie, to dwa osobne tematy, pierwszy będzie na literę B a ten drugi, to będzie właśnie ta wisienka na torcie, ten wielki nieobecny. No to dobre tematy są, to już, już chętnie bym się włączył do dyskusji, gdyby nie to, że słuchacze już zasnęli. <grym /dyskutka> no tak, po naszym ostatnim nagraniu trzygodzinnym to mają pan <grym /dyskutka> możliwe, że troszeczkę przegięliśmy. No dobrze! Czyli w takim razie na dzisiaj kończymy Trendy na przyszły rok zostały ostrą kreską naszkicowane i ludzie się wzdragają, że są tak porażeni, że nie wiedzą co myśleć Na przyszły tydzień zostawiamy sobie troszeczkę kontynuacji jeszcze tych trendów bo moglibyśmy o tym rozmawiać dużo, dużo No i cóż, myślę, że możemy wszystkim życzyć miłego wieczoru miłej lektury, miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień w Mieleniu ze Zordem na bogato. No, przede wszystkim w jak najbardziej szczęśliwym, zdrowym i pełnym sukcesów nowym roku. No Bo, no tak, bo, to, już. bo to my właśnie po to tutaj rzeźbimy, żeby, żeby ten nowy rok uruchomić. No tak, i znowu się człowiek będzie mylić, zapisując datę. Nie będzie 2019, tylko 2020. Ale nareszcie każde... na no, będzie to... okrągła. Tak. Także w nowej dekadzie życzymy wszystkim wszystkiego po prostu najlepszego. I wytrwałości. I wszystkich innych cnót, których jest bez liku, a brakuje nam ich. No, bardzo mocno momentami to doskwiera ten ból istnienia, no tu brakuje, tam brakuje nigdzie się nie zgadza pokora, pokora, pokora cóż do usłyszenia w takim razie i do usłyszenia za tydzień kłaniamy się serdecznie nisko, machamy piórami z kapelusza i yy, i zamiatamy połami kontusza a zalisz